Dzień dobry. Mówi Martin Dechowicz, i słuchacie teraz Nocy na Odwyku w Radiu Kontestacja oraz Nocy na Odwyku w Radiu Odwyk. Nie, to nie jest radio. Nie wiem, co to jest Odwyk. Odwyk to jest to może inicjatywa, bo to tak fajnie brzmi, jak że to jest inicjatywa. Nie wiem, co to znaczy właściwie, że nic, inicjatywa. To jest wszystko może znaczyć. Ale bardzo mi się podoba to słowo. Odwyk to jest inicjatywa. O, już, więc witam w inicjatywie. Dzwoni Krzyszman. To może on wymyśli temat na dzisiaj, bo nie mam. Nie mam. Dzisiaj będzie gadanie po prostu. Cześć Krzyszman w audycji noce na odwyku. odwyku A, cześć. cześć, cześć, cześć. Od czego jesteś czekaj, uzależniony, ja? powiedz. Powiedz nam czekaj, o swoim życiu. Czekaj. A Opowiedz, co dzisiaj zobaczyłeś właśnie. bo ja tu mam opóźnienia. No Aha i. Przej, to... Dobra, walić. Mam kilka do tak. siebie tych kwestii. Dawaj, dawaj. Pierwsza. Udzielam ci nagany ustnej oraz pisemnej, bo się spuści, spóźniłeś z odwykiem. Są? ja tu mam taką piękną rocznicę. Aha, to chyba, że tak. To przepraszam. Jaką? Y dzisiaj mija dokładnie rok od kiedy słucham odwyku. Jej, a ty tak liczyłeś co do dnia? Nie, tylko pamiętam odcinek kiedy był. I to był chyba odcinek coś tam o Biblii. Wiem, że był 29 y września. No. Dzisiaj też jest 29 września. No to małe bratka, takie małe, rachityczne, może malenkie hmm. dla Ciebie no. były. Rzecz, że pamiętałeś, ale odwyk chyba trwa dłużej, nie? Czy nie? No, oczywiście. No, żyjemy. No, ehm, żyjemy. No. Fajnie, i szczerze mówiąc, ten rok, z odwykiem wspominam, bardzo fajnie. I ogłaszasz, że przestaniesz słuchać, bo się uzależniłeś pewnie. Nie, nie. A, to też dobrze. Chcę, chcę osobiście ci powiedzieć, że kryję do siebie wielki żal, ponieważ jak A... miałem ksywkę na czacie papryka szczeciński, to mnie ulewałeś. <laughs> Wcale nie, to był mój ulubiony nick na czacie, papryka szczeciński, powinien zostać w sumie. A dlaczego Krzyszman? Krzyszman, Krzyszman, bo to się wzięło, bo jestem Krzysztof i kiedyś mnie słynąłem z dużego zamiłowania. Że byłeś zasobania... man kiedyś. Co? Że kiedyś byłeś man. Nie, man to jest, jest z tego, że słynę z wielkiego zamiłowania do komiksów. Do mężczyzn. Kiedyś słynąłem, a man to, bo bardzo a, lubię tak, Mana. Tak, tak. No, różne a, many tak. były, były. trzy co najmniej. Ile było manów? Superman, no, Batman, -Man. man był, wszystkie były. Ant-Man był? Człowiek Mrówka? Mró no! Co to było? Nie znam, nie To z Marvela. No to nie znam. Dobra. Dobra, teraz tak, punkt drugi. No sobie już nauczyłem się, że na karteczkach się pisze, co się robi, bo później Montre. albo się pięć razy jeden podcast nagrywa, albo się pięć razy dzwoni do Martina. Też tak robię. Z karteczkami, nie z niezdzwonieniem. No to tak, ten tydzień, tydzień temu powiedziałem... O, poczekaj chwilę, poczekaj. Wow! A mam dalej czekać, że o coś tu chodzi. Muszę za... nie bez sensu to jest to światło, jest bez sensu. Więc Krzyszman yy, zniknął nagle. Aha, rozłączył się. No, to gadam sam ze sobą chwilową. Sekundę już jest światło. Dobrze, mniejsza z tym. Krzyszman pewnie zadzwoni za chwilę. Chciał coś ogłosić, a nie wiem jaka ta druga rzecz była. Więc jak dla tych, co przyszli sobie nie wiadomo skąd, przyszli sobie posłuchać, zobaczyć co tu się dzieje, to ja tutaj przypominam, że słuchać się nocy na odwyku, a odwyk to jest inicjatywa e, moja, prywatna, która służy do tego, żeby ludzie, którzy chcą naprawdę o czymś pogadać, z innymi ludźmi, którzy chcą o czymś pogadać, mieli miejsce, gdzie mogą o tym pogadać. A dokładnie to o tematach związanych z Bogiem, z Biblią, z Życiem, z Jezusem, z Kościołem, z Wodą Święconą oraz ze szatanem dzwoni Konrad, ale Krzyszman musisz poczekać, bo już miałeś swoją kolejkę. Nie wykorzystałeś. To cześć, Konrad. masz, co tam słuchaj, o czym dzisiaj rozmawiamy? Nie wiem jeszcze właśnie, ale możesz coś wymyśleć, jak masz pomysł jakiś. No jaki? wiesz, bo na przykład słuchałem ostatnio Kahoinda, nie? No, no. Naprawdę bardzo Cahowind. mi się spodobało, bo wcześniej tak byłem dość sceptycznie nastawiony do tych wizji wszystkich jego o tym, w ogóle do kreacjonizmu, ale no. ostatnio słuchałem właśnie jego tych, tych. O dinozaurach itd. i tak dalej. I naprawdę stwierdzam, że konkretnie koleś to dość wytłumaczył, że naprawdę, że jednak teoria ewolucji legła całkowicie. Nie tak, znowu całkowicie. On trochę upraszcza momentami, ale co Cię przekonało, powiedz? bo Część no mówi, że. To, no, po prostu nie brak, brak dowodów na tą ewolucję, bo jednak w szkołach uczą nas, że to jest jedyne i prawdziwe, nie? No. no że to no tak. jest naprawdę, wiesz. Yy, ostateczna wersja, że tak było na pewno, na 100%. A on jednak mówi, jednak gdzieś tam są jakieś te nie, wątpliwości, że tak jednak nie było, Pewnie. że nie możemy tak uczyć dzieci. Że równo, równocześnie powinniśmy ich uczyć je uczyć, że mogła nastąpić również też kreacja, że Bóg mógł od razu stworzyć wszystko. No to jest alternatywa, no jeżeli nie ewolucja, to skąd się wzięliśmy, nie? No to... to jest dość ciekawe właśnie, no bo wcześniej nie słyszałem takiej tej, bo zawsze w szkołach wszędzie nas uczyli, że wiesz... No, że tak, na pewno wiadomo, że wszystko ewoluuje. to Że wszystko w ogóle jest udowodnione, że wiesz, że tysiąc dowodów i tak dalej. No, to nie, nie jest udowodnione, e, ale no tak, tutaj Hobbit ma rację, że to po, na dowodów w ogóle nie ma, w sensie takich dowodów jak w sądzie, to nie ma dowodów na ewolucję. Są jakieś tam przesłanki i ja wiem co, coś, co powiedzmy na korzyść może świadczyć, że ta teoria jest prawdziwa ale tych rzeczy wcale nie ma tak dużo, jak się nam mówi. I to można spokojnie odrzucić tą teorię, szukać innych wytłumaczyń. Więc to Bardzo dumaraż. mi się też podoba twój program ogólnie na odwyku i hmm. bardzo go polecam wszystkim znajomym i wiesz... Fajnie inicjatywa. Bardzo się cieszę, że coś takiego jest, że można sobie zadzwonić, pogadać i tak dalej. No, powiedz im, niech komentują więcej. Okej, okay, no. spoko, to na razie. To cześć, to był cześć. fajny telefon, to był Konrad, cześć. No, więc jak widać, można zadzwonić, a ja jeszcze powiem jak. Można dzwonić za pomocą telefonu normalnego komórkowego na numer 222-195-321 i zaraz powtórzę, bo pewnie nie zapisałeś, ale nie może zapamiętasz. Albo przez Skype'a na numer odwyk.com. się nie przejmuj, że tam jest niewidoczny, że widoczny, nieważne, ja nie wiem, co tam się teraz dzieje na tym Skype'ie, ale wiem, że działa. Jak się wpiszę odwyk.com, to będę ja. Ludzie na czacie. Czat jest na stronie www.odwyk.com. Tam jest jedynie słuszny czat, bo jeszcze słychać nas w radiu kontestacja. Przypominać muszę, bo to nowa rzecz. E, I tam też jest co prawda czad, ale to jest nieważny czad, To jest inny czad, To jest zły czat zupełnie w ogóle. Nie liczy się ten czat. No i ludzie na czacie, o widzę, przychodzą i mówią. No, e, dyskusja się ob-abaw. Przyszedł chyba nowy człowiek, bo nie, nie poznajnika. Religia jest wspaniała, powiada. A ja nie lubię religii na przykład. E, nie podoba mi się relikia uważam, to jest takie nie, niedobra rzecz, nie za dobre, nie ale to kiedy indziej opowiem no to dzwoniła gdzieś Marta, o jest albo Marty Mąż, bo nie mam wspólne różne rzeczy, w tym telefon halo, cześć, cześć Marta no, cześć, cześć Ta <grym> prawdziwa Marta, nie Marty Mąż no, Marta, Marta słuchaj, wysłałam do ciebie wiadomość na Facebooku i nie odpisali już tak... A, no, nie tak. wiem, już parę dni temu na Facebooku to ja rzadko odbieram ale odbieram, Aha. tylko raz na dwa tygodnie, może. Albo Spoko, Nie, bo właśnie pytałam, kiedy będzie ten temat o siarkach Jehowy, a nie. skoro mówię, no. że dzisiaj nie masz tematu takiego, no więc no. może nasunę teraz ten a temat. A ale ja jestem słabo obeznany z praktyczną stroną siarków Jehowy, bo nie miałam kontaktu. A miałaś kontakt z nimi? E, nie miałam, to znaczy ja bezpośrednio nie miałam, ale bardzo ich nie lubię z jednej przyczyny. No. Dlatego, że gdyby moja mama tak naprawdę była siatką Jehowy i posłuchała ich, no to ja bym nie było mnie na tej świecie teraz. Dlaczego? E, dlatego, że jak się urodziłam, byłam, e, miałam bardzo silną żółtaczkę jako niemowlak i e, musiałam mieć przytaczaną o. krew. O. Bo był konflikt serologiczny i przyszli do mojej mamy do szpitala i zapytajcie czy nie jest świadki Michowy. Ktoś tam mówił, że Aha. nie wolno przytaczać krwi i tak dalej, a moja mama powiedziała, że nie będzie niczego słuchała, tylko ona chce ratować moje życie. E, no i zgodziła się tam na trasfuzję, żeby tylko uratować życie, więc... Wow. No aha, I Nawet tu no to... tam ostatnio, właśnie w Biblii, co na ten temat yy, jest napisane, i tam było, że nie wolno nam, pisać tam, krwi zwierząt, ale nie ma nic napisane, że nie wolno tam, tak nie wiem, krwi yy, u człowieka. Masz rację, tam jest napisane są dwie rzeczy. Po pierwsze, nie wolno jeść krwi, ani pić krwi, tak, tak w ogóle. Mhm. A po drugie, nie wolno przelewać krwi y, innego w ogóle. I człowieka, no nie, no zwierzęcia to można, żeby zjeść, nie? Ale człowieka nie wolno przelewać krwi, tak jest napisane, ale chyba nie o to im chodzi. Oni, nie wiem, czy im chodzi o przelewanie w, sens w takim sensie, bo wiadomo, ja no, że w Biblii no, chodziło wydaje, o co innego o zabijanie. żeby, nie wiem, no, nie ratować życia bliźniego, tak mi się wydaje przynajmniej. A to nie jest takie oczywiste, bo w hierarchii Boga są ważniejsze rzeczy niż życie na ziemi tylko, więc to nie musi być takie oczywiste, ale nie widzę tego w Biblii nic o transfuzji, tak jak mówisz, bo tam nie ma nic takiego. Tam jest mowa tylko o tym, żeby nie zabijać człowieka, czyli jego krwi nie przelewać, jak się to mówi, tak. No właśnie, ale po prostu jakoś, jak mama jak trochę dorosła mama mi to powiedziała e, i, i po prostu od tej pory moja mama strasznie też nie lubi Świadków i jak tam jak nas w domu, to moja mama hmm. strasznie reagowała na Świadków choby i ja też mam taki hmm. właśnie stosunek, no bo od razu mi się to przypomina, że, że gdyby nie to, to by mnie nie było, to by mnie nie no odratowali, ta. gdyby nie ta transfuzja. Więc y, po prostu taki mam do nich stosunek, że po prostu ich no, nie lubię i jakoś hmm. tak przez to właśnie może. No no tak, no Wypadki? to w sumie jest cześć, ktoś przyszedł, drugi. Tutaj. A to mój mąż, Aha, mąż Marty. Zostawiam się, gdzie się co włączyło. O, mąż Marty, to cześć też mężu Marty. A on miał no, jakieś... Trochę słabo cię słyszę, ale tak. A on Pozdrowię. miał... On miał on no pozdrowienia on, czy... od Polish e, kramper, kramper, fajnie. A czekaj, on miał jakieś kontakty ze świadkami Jehowy, Marta? Czy nie miał? Marek, czy miał? No Marek nie wiem, no dam go na chwilę. A daj go na chwilę. Halo? Cześć, pytanie jest o świadkach Jehowy, czy miałeś kontakty z nimi jakieś? Nie, właśnie kurczę na życiu, bym myślałem, że zawitają a. do mnie, że z nimi pogadam, a ani razu nie chcieli ze mnie zawitać. A. Od dziewięciu lat już nie chcą. O, no do mnie też właśnie nie chcą jakoś, nie wiem. Wyczuwają, coś. ktoś za dobrze no, zna Biblię, to nie chcą może, gadać. Może... Nie mam pojęcia. No, ale co myślisz że ich Też że ich tak nie lubisz? No bo w sumie Marta Wiesz ma co? powód. Czy ja ich nie lubię. Nie, ja ogólnie lubię ludzi. Marta wie o tym, że ja ogólnie lubię mm -hmm. ludzi. Ja nie mam, nie mogę tak powiedzieć, że nie lubię i Jehowy. Musiałbym powiedzieć, że nie lubię ludzi, <laughs> którzy są tam. Może ta organizacja nie jest najwspanialsza. Nie uważam, za najwspanialszą. No, Aczkolwiek um, nie, no ja ogólnie mówię, lubię ludzi. Nie wiem, chętnie z nimi porozmawiał, więc nie wiem, nie chcą przyjść do mnie, porozmawiać. Ja nie mam negatywnego stosunku, ja mam neutralny stosunek. No dobra, a ja no. za mało wiem i się chcę dowiedzieć od innych, co myślę. No. Aha, no spoko. Słuchaj, ja mam tylko jeszcze jedną e, rzecz odnośnie odwyku, który był wczoraj. O, pytania i odpowiedzi były wczoraj. Przypominam, jak ktoś no, nie wie, No to... fajne, tylko, że tak doszedłeś do jednej trzeciej. No, no to właśnie, to... Ja myślałem, że mi szybko pójdzie, a tu nie. Gdzie są te resztki? ale tam mówiłeś, tam było odnośnie, odnośnie dlaczego zwierzęta umierają, to było takie, zapamiętałem. Tam, Ach, że dla, tak. zwierzęta. Było no właśnie, no, dlaczego umierają zwierzęta? No nie, wiesz, nig nigdzie nie było powiedziane, że mają nie umierać. No nie, zwierzęta nie miały życia na wieki od początku, chyba. I to nie był plan, żeby zwierzęta zawsze żyły na wieki. Chyba. Więc, więc, więc nie wiem. O, chyba się rozłączyło. A ja nie... O, dobrze, nie zauważyłem. Jeszcze raz. No coś... No i jestem. tak. Coś. No coś przerwało. Znaczy wiesz, jedyne co jest wspomniane to, że ludzie będą umierać, bo zjedli owoc z drzewa. Tak, o zwierzętach A. nie ma nic. Właśnie, ja myślę, że zwierzęta nie były przeznaczone do życia wiecznego od razu. Chyba tak, żeby nie. żyć no wiecznie. Ja myślę, że człowiek był jedynie tak wyróżniony, mm -hmm. no ale stracił to prze... poprzez właśnie... Z jednego, to Ta... przez nieposłuszeństwo, tak naprawdę. No właśnie, jedna decyzja, ile może zmienić w życiu. No dokładnie, więc ja myślę, że tą zapłatą za grzech jest śmierć. To też oznacza to, że e, płacimy za ten grzech pie e, pierwszych ludzi. Nie pierworodnych, ale pierwszych ludzi płacimy już śmiercią. To, że będziemy umierać, że nie mamy dostępu do drzewa. No, no tak, drzewo, jak to drugie drzewo, drzewo się nazywało. Nie Jakieś tak, były tam drzewa, co się jadło, z nich i się żyło? No, tak, dokładnie. Albo będą? i został zamknięty ten dostęp. Myślę, że nigdy nie jest napisane, że zwierzęta miały żyć wiecznie. Hmm. Myślę, no nie, bo oczywiście. troszeczkę Dobry argument. do roli zwierząt. Dobry no. argument. Rzeczywiście trzeba rozróżniać bardzo między ludźmi i zwierzętami. Ja wiem, że współczesne czasy to takie ludzie usiłują no. różnie nie rozróżniać, ale w Biblii jest rozróżnienie bardzo silne. To jest w ogóle inna kategoria i nic mm -hmm. nie ma wspólnego. No, coś A druga ma. druga kwestia bo... jest taka, że tam jeszcze raz było rozmawiane odnośnie... Ducha zwierząt, czy powiedzmy. No, no. Jest taki fragment w Księdze kaznodziei Tak, wiem o którym. Gdzie chodzi. Salomon wspomina, że duch ludzki wraca do Boga, a duch zwierząt wraca do Ziemi. No właśnie, wspomina, czy, coś... że nie wiadomo, czy tak jest. Znaczy on się zastanawia. Tak, zastanawia się, no. czy kto to wie. Tak. Bo... No z tym, że to był dosyć mądry człowiek, więc wiem, ja że jeżeli takie coś to jest, tym, to znaczy, to wiele, no to właśnie sprawdzałem po tym, jak bo ja ogólnie lubię wiedzieć, tak jak ty, gdy mhm. spróbuję. Dużo osób tłumaczy to, że to chodzi o energię życiową jakąś. Tak? Tą energię, mhm. która powoduje to, że żyjemy. No. To żyjemy zwierzęta, że żyją zwierzęta, jest... żyją ludzie. No nie, może po prostu ludzie utożsamiają to, z to co Biblia nazywa duchem, czyli to nasz... Chociaż no nie, właśnie, no. tylko tak, duchem, zwierzęta duchem by nie miały. ale nie duszą. No może tak. Więc może no. duszą. Dobra, nie będzie, że duszą. No to dalej chyba nie o to nam chodzi do końca. No nie, nie, nie. Tylko, że chodzi o to, że to jest taki jakby element, który łączy nas z zwierzętami, bo też mam łączy ducha nas, tak. danego od, od Boga w jakiś tam sposób, z tym, że o, no nie, o, ciężko mnie jest powiedzieć. No wiem, o co ci chodzi. Dobra, okej, okay, ja powiem parę rzeczy teraz. To, to ja się rozłączam, żeby jeszcze ludzie zadzwonili. Dobra, To na razie. No a propos, jak już temat wyszedł, to porzućmy na sekundę Świadków Jehowy. I zaraz potem do nich wrócimy. Ja chciałem powiedzieć, że chomik oddał był ducha. Nie, nie mogę tak powiedzieć, bo chomik pewnie nie ma ducha. No ale wiecie, już nie ma chomika. Nie ma homika z nami pośród nas. Miałem homika miałem. No, Mieliśmy tutaj razem chomika właśnie. I, yy, i ten. I ten homik. Yy, już go nie ma. I to jest strasznie przykre że nie ma chomika i ciągle przy okazji tego chomika właśnie człowiek się zastanawia wtedy. Że ja się w ogóle zastanawiam, czy ja bym kupił na przykład córce jakieś zwierzątko, bo przecież potem umrze i to zwierzątko i ono będzie ona będzie strasznie mieć taki rozkminę straszną. Zresztą każdy człowiek ma chyba w takich okazjach i się co z tym chomikiem? No i co, nie ma chomika? się do niego przyzwyczaiłem i to był taki, taki chomik. Tak naprawdę to był chomik, no to ludzie mają tendencję do e, uczłowieczania takich chomików, i myślą, że on to jest prawie jak człowiek. No nie, no nie jest prawie jak człowiek, daleko mu do człowieka, nawet psu jest daleko do człowieka, mimo że człowiek widać, że to znaczy, że pies to jest, no to pies, to, to nie jest takie coś jak roślinka, bo pies jest taki pies, nie? pies czuje, uczucia ma i tak dalej, przywiązuje się, nie? I to strasznie człowiek zastanawia, no i co z tym chomikiem, gdzie on jest? W chomiczym niebie jest, czy nie? Więc ja nie mam bladego pojęcia. Ale to, co mi zastanowiło przy tej okazji, to y, fakt, fakt taki, że jesteśmy pierońsko-marnymi y, stworzeniami. My ludzie już. No bo, kurde, z tej strony, od strony ciała, to my jesteśmy już faktycznie zwierzętami. No tak jak chomik, mamy flaki, oko i te wszystkie tam, co się w organizmie, jakieś te gluty takie, wiecie, i płyny, i fu... Nie? i to wszystko jest takie strasznie fizyczne i 100% stu fizyczne od strony ciała licząc, więc tu nie mamy dużej różnicy między zwierzętami a jednak człowiek jest czymś nieporównywalnie więcej niż tylko zwierzęciem, to jest jak się gadasz z kimś, rozmawiasz to widzisz, że rozmawiasz z osobą nie widzisz w tym drugim człowieku tylko kawałka materii która jakoś tam działa, bo jest tak skonstruowana yy, tylko widzisz jakby osobę osobę właśnie osobę, która jest zamknięta w jakimś zwierzęcym ciele. No, człowiek od no, tak fizycznie pojmowany jako ciało, organizm jest zamknięty w jakimś fizycznym organizmie i to jest jakby takie zwierzę, w którym jest osoba żywa. I ja tu choćby z takich obserwacji, już to nie mówię o teoretyzowaniu, że są różne tam religie, jedne mówią, że jest dusza, a drugie, że nie ma Nieważne, ja mówię, jak patrzę na chomika i człowieka i śmierć jednego i śmierć drugiego i o tym gada, i się nad tym zastanawiam, to właśnie widzę to strasznie marna, marną sytuację człowieka, że e, może po prostu tak umrzeć fizycznie i wtedy jako osoba też znika, znika nam z oczu, nie wiadomo, już coś dalej się z nią dzieje, zapewne się dzieje, no, e, ale już nie fizycznie, fizycznie już go pff, nie ma. No, nie, i to strasznie kurde marne jest i to na każdego najbardziej dumnego z siebie zasłużonego człowieka, wielkiego człowieka mędrca, mówcę, geniusza, muzyka sprowadzi zawsze do poziomu strasznie niskiego i to jest, jak dla mnie jeżeli człowiek ma świadomość tego to jest coś, co chroni człowieka od tego, żeby mu nie odwaliło nie odbiło, bo zawsze wie, że i tak umrze i tak go dotyczy to wszystko, co dotyczy chomika nie? I to jest taka rzecz upokarzająca strasznie. Dla mnie jako osoby rzeknę. Tyle chciałem na ten temat powiedzieć. I nie wiem, czy wam się to podoba koncepcja, czy nie. Można dzwonić i powiedzieć, powiedział, powiedział Krzyszman. Dzwoni Krzyżman i Krzyżman mówi, że... O, dobra. Yy, nie no, mogłem tak. dzwonić, bo dzisiaj jestem w stanie kary, bo trochę jedynek dzisiaj nałapałem, a poza tym się pokłóciłem. Z czego dziś? Yy, znaczy czego dziś? No z geografii, na pewno z matematyki, no... <laughs> No dobra, cię od razu Ci powiem, o. bo ja już trochę dalej w, jestem, że Ci się to nie przyda i tak do niczego i nie ma żadnego znaczenia, czy masz jedynkę. A to, to ja akurat wiem, to, A no to dobrze, jestem to... sam w stanie Część, ocenić. Dobra, wracając do tematu. Dobra. Yy, pierwszy, nie, pierwszy właściwie drugi punkt, który yy, sobie zapisałem, to yy, noc, yy, noc na odwyku temu powiedziałem, że yy, jestem katolikiem No i ten tak. tydzień od... Od kiedy, od kiedy to zadeklarowałem. -pi. No wiesz, Pierwszy tak, tydzień w, twój jako katolika, jak się czujesz? Genialnie, najlepszy tydzień w moim <laughs> życiu. Kiedyś, jak no, tak na nocach na odwyku, to był chyba odcinek, kiedy uświadamiałeś ludziom, jaką to ofiarę Jezus poniósł, jak, jak to Bóg no, oddał Syna, no to wtedy no. sobie uświadomiłem, że je, to była jednak duża ofiara. No i wtedy poczułem taki przypływ mocy i przez miesiąc no, mm. miałem Boga tak na blisko. No wiesz, czułem, że jest. No i no. później to tak osłabło aż do czasu, kiedy nie stałem się teraz katolikiem. Teraz na nowo to czuję jeszcze bardziej i jeszcze lepiej wszystko wychodzi. No i fajnie. Jak ci działa, to ci działa. No, a jak osłabnie, będziesz się dalej zastanawiał, co tam będziesz. Nie? No, no Ja to tylko, zależy, no. Tak, ja tylko tak... polecam, żebyś zawsze pamiętał o tym, że chrześcijaństwo, nie ważne już jaka religia, katolik, nie katolik, zawsze od początku była relacją z kimś żywym, a Bóg to jest ktoś żywy. I tylko dlatego mówię, bo ludzie mają tendencję Taką, że zaczynają dobrze, zaczynają żyć z Bogiem jako osobą. Szukają Go, On mówi nawet do nich konkretnie, oni mogą powtórzyć, co im powiedział, co im kazał, że się sprawdzało. A potem kończą tak, że wszystko sprowadzają do ideologii, religii, zasad nie? i organizacji. Takie suche zasady. Suche zasady no. Więc przestrzegam o tym, żeby o tym pamiętać. Żebyś zawsze pamiętał o tym, że najistotniejsze w chrześcijaństwie to jest relacja. Relacja z Bogiem i relacja z ludźmi. No i tyle. No, o tym się często tak zapomina. Dobra, Przecież trzeci punkt. Tak. O, trzecia, trzeci punkt. Kiedyś w felietonie okiem chrześcijanina, tak to się nazywa? A ja no, wiem, chyba, tak. chyba tak. No no i no, napisałeś o tym, żeby sobie kupić koszulkę w, w Jezusa czy coś takiego. A to taka propozycja, taka. A no wiem, wiem wiem. No to właśnie sobie myślę, no kupiłbym sobie, ale to 30 zł kosztuje, no lepiej wydam na kasety do dyktafonu, przynajmniej będę miał jakieś odcinki plenerowe, ale dobra. Wszyscy postanowiłem kupić y, krzyżyk taki, bo WF mam dosyć Tam często i cała szkoła by to widziała, że ja taki krzyżyk mam. A okej. Okay. No i sobie kupiłem no i o dziwo, nie wzbudziło to większych kontrowersji, nikt mnie nie wyśmiał czego się spodziewałem, bo już miałem owy krzyżyk, znaczy nie taki sam teraz postawiłem na prostotę na drewniany, na rzemyku, a nie taki kiedyś no, srebrny jak. taki jak harcerze, wiek. wiem, taki co harcerze no. niedawno przy pałacu no, no to, nie, teraz mam postawili taki... na prostotę też nie, no, teraz mam taki Potem przyszli, przyszli pilnować tego krzyża ci co postawili na prostatę z kolei <głos> No, no i nie wzbudziło to większych kontrowersji, ale krzyżyk się zerwał. No i o. chcę Ci powiedzieć, że naród jest tolerancyjny jak na razie. na razie to nic nie zrobiłeś, no to krzyżyk to nosi równie, tak samo i Madonna i pewnie jakaś... No nie, jak przepraszam ci bardzo, i... przepraszam cię bardzo już. To... Byłem wyśmiewany wielokrotnie, że nosiłem krzyżyk tak? w podstawówce. No proszę, to jednak może coś różnica była. No właśnie, dobra. A teraz ci coś uświadomie, no. co ci pisałem, dzwoniłem, a ty tego nie odbierałeś. O, ja tak mam czasem po. Pamiętasz taki no. okres, co się nazywa wakacje? No, ba. Lubię. A pamiętasz, jak byłeś w górach? Nie. A byłem, aha, już pamiętam. No. I wtedy odwyku nie było. No nie, nie było. No to sobie z grupką ludzi pisaliśmy i se postanowiliśmy, że sobie zrobimy własne noce na odwyku, bo nam na ty. I brawo, i brawo. Bardzo dobrze. No i wiesz, kto to poprowadził? Ja? Ja. <laughs> jak, jak to poszło? debilnie wyszło? Ja się tylko to informuję. To nie były noce na odwyku, to były noce u Krzyszmena. No dobrze, I... no i fajnie. I, ten... I rozmawialiśmy sobie tam o Krzyżach, tylko Cię informuję, że coś takiego było, bo to raczej tak powinienem Cię informować. A czemu? Nie, no fajny pomysł. Ale jak wyszło? Nie, Czy ktoś tutaj jest, kto słucha, a był wtedy na nocach na odwyku Krzyżmenowych, czy nie? Wydieter był na pewno. O... Wiem, że był raz Łukasz Lubiński, a, no. a dwa odcinki były, tylko że drugi był nieudany, bo przyszła, przyszła Ami i mnie zmiażdżyła, dostałem, nie Ami, Aciula, Aciula, przepraszam, dostałem załamania psychicznego, nie mogłem dalej prowadzić. No wiesz, ja tak mam ciągle, na tym polega trudność odwyku, bo każdy, kto to prowadzi, ma takie załamania cały czas, co chwilę. No chyba, że mu cały czas genialnie wychodzi, ale nie ma takich ludzi. No, no i, i przyszło, no docencie. a później podobno jeszcze był jakiś inny, bo przez następne dwa tygodnie nie mogłem. No. Czy nie, przez tydzień. Przez tydzień nie mogłem. Później pewnie jakiś gość przyszedł i nagrywał, no i ktoś tam mówił, że... Ciekawe to. znaczy ktoś mówił, że nudno było chyba. Nie pamiętam. Ja nie wiem, jak to może być nudne, yy... bo to mi się dziwne wydaje. No, że wiem, jak ty gadasz, to możesz gadać i nie jest nudno, bo ty tak fajnie gadasz, więc dziwne to wszystko. Może, no, może tak. trzeba było, wiesz gadać samemu, a nie dawać ludziom mówić, to by było ciekawie. A właśnie nauczyłem się dzięki temu nie czytać czatu. No jest strasznie pro, to trudno. Gadać, czytać czat i obsługiwać audycję. Strasznie no, pamiętam, się można miałem usłyszeć. taki podcast wakacyjny, nie? Mm -hmm. No to tam właśnie miałem czasami audycję live. No i Boże, jak ja czytałem czat, to to się już tak... U... Nie da się. Tak do... za... No. za dużo. Dobra, no okej. Okay. I... To cię będę zrzucał powoli. A jeszcze czwarty jest... punkt. To piątej chyba, no. Szybko. Szybko. Aha, no dobra. To tak. Chciałbym ci serdecznie podziękować za to, że robisz taki odwyk, bo dzięki temu jestem chrześcijaninem, gdyby nie to. Poważnie? To bym był. Tak, dzięki tobie. Na łurkę mi przyślij albo coś. Albo nie, Ale dzięki Łukaszowi Podolskiemu. A dlaczego Podolskiemu? No bo siostra kiedyś mi to puściła. Ja stwierdziłem, że, debil, że jesteś debilem po prostu. Dużo ludzi tak uważa, zwłaszcza debile. tym moja siostra. Zauważają, bo oni znają już cechy debila, to potem łatwo mogą stwierdzić. No i później po latach miałem na to ochotę, włączyłem se. Później poznałem to Profesional. Odwyk odwyk, odwyk, odwyk, odwyk, odwyk, odwyk. Jestem chrześcijaninem, fanatyczny chrześcijanin, fanatyczny... Prawie, że fanatyczny katolik, koniec. A to łagodniejesz z czasem, widzę. To może dobrze, bo to się równowagi nabiera. No. Ciąg dalszy nastąpi w każdym razie, także się rozwija i spoko, spoko. No, no i pewnie mojego dzwonienia też się ciąg dalszy nastąpi, ale to potem. I bardzo dobrze. Dobra, okej, okay, to już cię zrzucam, żeby ktoś jeszcze mógł pogadać. To na razie, Krzyszman. No cześć. I dzięki wielkie. To był Krzyszman. Yy, I ludzie, znaczy teraz poczytam chwilę czata, żeby... bo widzę, że ktoś tu coś jednak pisał. Aha. Mark mówi, mało tego, Martin, chrześcijaństwo to relacja z żywym, z żywym z dużej terenii, z żywym tym kimś, którego nie tylko interesuje nasze życie, ale kto też jak najlepiej nam życzy. I tym się chrześcijanie od pozostałych religii różnią. No to prawda jest, rzeczywiście, ale w innych religiach też ten Bóg z innych religii też jak najlepiej życzy, więc to nie wiem, czy to jest akurat różnica, ale to prawda jest, że różnica między chrześcijaństwem a resztą tkwi w tym, że w chrześcijaństwie nie chodzi o zasady i przestrzeganie różnych rzeczy, to w Starym Testamencie tak było, przyszedł Jezus i ustano, ustalił w ogóle inny porządek rzeczy, inny sens e, związku człowieka z Bogiem, bo religia polega na tym, że człowiek ma przestrzegać zasad e, i zakazów, ma, ma nie robić tego, co tam ktoś mu zakazuje. Zakazy i nakazy, to jest religia, do tego można w sumie wszystko sprawdzić. W chrześcijaństwie nic podobnego nie zachodzi. Najważniejsza jest relacja. Jest relacja między mną a Jezusem, konkretnie tym kimś. Nie, nie nawet Bogiem, tylko Jezusem. To jest istota chrześcijaństwa. A oczywiście, że tam, że trzeba, że to, że czy ludzie czynią dobrze, to też ma miejsce. Tyle, że to jest konsekwencja, a nie powód. To nie jest cedno, to jest konsekwencja, skutek uboczny. I to się bardzo, to jest to, coś, co odróżnia bardzo chrześcijaństwo od reszty. Takie prawdziwe chrześcijaństwo, no bo wiecie, jakie my mamy, no to, co widzimy dookoła, nas, co, co twierdzi, że jest chrześcijaństwem, to chrześcijaństwem nie jest, nie według Biblii. W każdym razie dzwoni Konrad. Chyba już był Konrad, ale i znowu, cześć Konrad. O, cześć, bo u mnie tutaj, na, u mnie w internecie wyprz wyprze znaczy teraz wyprzedzamy to, co ten co mówi mówiłeś u mnie, co dochodzi, nie? Aha. I jeszcze oprócz tego, znaczy. oprócz tego, że u nas w relacji z Bogiem jest coś takiego, że my tego Boga jednak postrzegamy, tak, tak, że On jest jednak dla wszystkich ludzi, a każda religia tam gdzieś jakoś go no. stawia dla swojego narodu, że ich, ich jest najważniejsze, tak jak w judaizmie, czyli u Żydów, nie? No. to On wybrał sobie tam gdzieś ten naród, jeden, tylko no i ten tak. naród będzie zbawiony. No nie do końca, A. bo w judaizmie jest tak, że każdy może dołączyć, kto chce, do, no do judaizmu. Ale na przykład dla Żydów, jeżeli o to chodzi, jeżeli ty dołączyłeś, to ty, ty bezpośrednio nie jesteś Żydem, nie? Dopiero twoje dzieci będą Żydami. Nie, ale Biblia wyraźnie mówi, że każdy, kto chce dołączyć do tego przymierza Boga z Izraelem, to może. Nie ma problemu. No, nie musi się chodzi o już żydę. o religię. Nie mówmy o Biblii, tylko o religię o religii judaistyczną, mówię właśnie, to, właśnie o tym mówię. To w ich religii jest tak, że ty sobie możesz niby dołączyć, ale dopiero twoje dziecko będzie tak naprawdę Żydem pełnoprawnym, ty nie masz pełnych tak. praw. Ale to już dodali sobie rabini, i to jest po to, prostu. czemu w, wobec czego Jezus protestował. Pamiętajmy, że Stary Testament to jest Stary Testament, to jest to, co Bóg napisał, A no ja judaizm przekręcał sobie pewnie. niektóre rzeczy. No i two dodawał sobie. No, to nie dużo, ale, ale trochę. Ci, a nasze kajfasze sobie pododawali, wiadomo. No właśnie. No, Religie hmm. zawsze mają tendencję do tego, żeby zacząć dokładać i, i jakieś autorytety z ludzi robić zawsze. nie? A mnie na przykład ciekawi to, że dawniej było tak wielu proroków również, nie? No. A w dzisiejszych czasach nie ma żadnego proroka. No to nieprawda. Jak to się może Jest. dziać? Są prorocy, trzeba skąd wiesz, że nie ma? No ale na przykład religie nasze ich nie uznają, nie? A to ja mam gdzieś religię, że se nie uznają, to Bóg decyduje Ale no, Na przykład, jeżeli spróbuj, ja rozmawiam z Bogiem, jeżeli Bóg mówi coś tam do mnie, nie? Wiadomo, każdy słyszy głos Boga, tak naprawdę. No. Każdy w jakiś chrześcijanin to chce słyszeć, to w końcu słyszy. Ktoś. Tak czy inaczej. No, ale tak. Na przykład można powiedzieć, że ktoś jest tam obłąkany, bo on mówi, że on rozmawia sobie z Bogiem, nie? Z jednej strony. No, to ja a z drugiej też strony jestem, on jest spoko, bo on słyszy Boga, nie? I on może powiedzieć, że Bóg mu powiedział, że tak jest dobrze i tak. A no. wiesz, a każdemu naprawdę może mówić Bóg coś innego, bo w każdej sytuacji nie? każda sytuacja jest tak naprawdę inna, każdą sytuację można inaczej interpretować, choć niby chodzi pozornie o to samo. No to prawda, ale zawsze wiesz, zawsze trzeba sprawdzać, jak ktoś mówi, Bóg mi mówi, no dobrze jak ci mówi, to ci mówi, to znaczy, że się sprawdzi i można no, to sprawdzić. Teraz się niby pojawiają wielu, wielu proroków typu Shair Baba czy ktoś tam, nie? U. I to tak samo na przykład potem był po chrześcijaństwie, był Mahomet, który też mówił, że jest prorokiem i że Jezus też wcześniej był prorokiem, a nie bogiem. Tak, też że tak trochę innego Boga był Mahomet, prorokiem. No, no dość innego, bo jego Bóg mówił o prawie zemsty. <grym> mówił o tym, że kobiety i wielbłądy są nieczyste i różne takie głupoty czasami pogada. <grym> e, No, ale wiecie, S inne. Nie jadę. wiem, bo nie wiem na przykład, nie... czy słuchasz radia Maryja, bo ja słuchałem ostatnio kilku audycji dość ciekawych takich. Radko bardzo, ale czasem się ale... zdarzy. O... Ja słucham czasem no, tych rozmów niedokończonych, bo nieraz starzy się coś ciekawego naprawdę usłyszeć. No, no. Nie jestem a nie, nie, nie, nie, nie jestem propagatorem ojca pr tego prowadzącego i tak dalej, ale bardzo czasem jest tego posłuchać, bo naprawdę nieraz jak mówię o jakichś sektach czy o czymś jest naprawdę są ciekawe nieraz rozmowy. I na przykład była taka siostra, która opowiadała o tych sektach yy, wschodnich, o religiach orientalnych. To no, no. naprawdę masakra, jak to jest teraz pychanie tym wszystkim ludziom do głowy tutaj na wschodzie, na zachodzie. i znowu oni przesadzają trochę, no no jest, znaczy to jest popularne, ale nikt tego nie wpycha jakoś na siłę, ludzie sami chcą, no szukają No ludzie chcą, ale bo są zaciekawieni, ale to nie no, jest a. wprost często, że chodzi o religię, nie? Bo to nie jest religia do końca w takim rozumieniu zachodnim, to oni mają, to jest taka filozofia, no, bardziej. No bardziej nie, no ale no jednak, wiesz, to jest jednak sprzeczne w tym, yy, z wierzeniami chrześcijańskimi, nieco. No, pa, bardzo sprzeczne jest, ale religią to nie do końca można nazwać. Te wschodnie, różne. Ja wiem, jak to nazwać. No ale no, jeżeli chodzi o hinduizm, to już jest wierzenie, nie? To już jest religia. To jest filozofia. Możesz być to jest katolikiem i. Z Boga całkowicie. Nie, tam, czekaj, w hinduizmie, tak, o którym mówię? W hinduizmie, mówisz? nie mówię o buddyzmie, bo buddyz, a, buddyzm buddyzmie. Rzeczywiście to rzeczywiście filozofia. Sorry. A jeżeli chodzi a, o hinduizm, hinduizm a, to nie, jest okay. jednak religia. No tak, hinduizm to jest religia. No, tak, no ja i na przykład bardzo tego dużo jest, na przykład, yy, nie wiem, yoga czy coś tam, to jest jednak ten. O, to właśnie? jest jednak element religijny gdzieś tam, tych wyznawców wszystkich, tajci. O, dalej. o i to jest no, dobry dalej. temat, ale za dużo naraz tematów pewnie, na przykład joga no, to, no to sorry, sorry, ale ogólnie no, moim zdaniem powinieneś, powinieneś to gdzieś tam kiedyś poruszyć Czyli są, są odpowiedzi i pytania i powinieneś, powinieneś poruszyć temat tych właśnie religii zachodnich wschodnich, wschodnich i Faktycznie, tak dalej bo nie było i wpychania na, ich nam w tym, w tym naszym świecie Dobry temat, nie było, będzie, będzie, bo dobry. Bardzo dużo na Dobra. ten temat słuchałem, bo też mniej więcej powiązana z tym była moja praca, pisałem dużo no. o sektach, yy, praca licencjacka. O. Pisałem dużo bardzo o sektach i także... Jakich dość, konkretnie? Do, do, proszę? Jakich konkretnie? Znaczy mój, mój temat polega ogólnie na manipulacji, na tym jak jest zmanipulowane nasze społeczeństwo przez telewizję, przez reklamy i tak dalej. I właśnie tam dość dużo, duży rozdział poświęciłem sektom. Okay. I wymieniłem mniej więcej tam sekt jakiego właśnie. słońca, chyba schodzącego, i właśnie oddziałów no. sekt y, w naszym kraju. A to dużo nich nie ma chyba aż tak. Znaczy, nie są no, takie straszne się wdawać, że dużo nie ma, a ile a, ludzi wiesz, pozory Nie ile, ile ludzi tak konkretnie w Polsce jest w różnych tego typu grupach? No, czy wiesz, o co chodzi? Bo wiele osób, sekty cały czas starają się pozyskać te osoby. Wiele osób sobie nie zdaje, no wiem, sprawy, ale nie, ile że jest werpowanych. Ile osób to jest naprawdę ciężko powiedzieć. No, rząd wielkości jaki? No, można powiedzieć, czy to jest tysiąc, znaczy, dziesięć tysięcy, tysięcy, sto tysięcy, należy czy... zależy, co też rozumiesz poprzez słowo sekta. Bo słowo sekta jest takim słowem, bardzo pe określeniem pejorytatywnym. No, dlatego nie? ja mówię wschodnie grupy parareligijne. O! No religijne to jednak są jakieś tam Religijne, no no to dobra. Ale ile mniej więcej, taki rząd wielkości, żeby było wiadomo, że jest dużo, niedużo. Nie wiadomo. koło miliona, półtorej. Miliona? No to ja nie wierzę. Skąd ty masz te dane? coś to jest za dużo jakoś? W internecie tam czytałem o tym, że naprawdę, że znaczy to nie chodzi o to, że bezpośrednio, nie? Tylko po prostu zaangażowanych w te działania, tak dalej i w rozwijanie swojego tego, no jak to się mówi, rozwijanie swojego, no... Yy, zapomniałem, jak to się tam wszystko ten... Mózgu? Nie. odwrotnie, znaczy, no, no chodzi o te wszystkie medytacje, tak dalej, wiesz. Aj, no to jak się tak liczy, jest to wszystko. W ogóle... Be... No to, to w ogóle chyba co drugi. Nie, no... I... Jak Każdy, co czyta, horoskop w przyjaciółce. to jest się. naprawdę łączone wszędzie. W tych książkach było łączone właśnie z religiami tymi hinduistycznymi. Ja wiem, ale to jest trochę nadużycie, żeby faceta, co Dużycie, czyta, horoskop w no, przyjaciółce i Oni się cały to. czas starają tych ludzi gdzieś tam zwerbować. No i zwerbować. No tak jak i każda grupa religijna. Katolicy też się starają zwerbować, a nikt nie mówi, że to sekta destrukcyjna. Ale Też na że przykład y, katolicy, tak jak na przykład świadkowie Jehowi, nie chodzą po domach i nie namawiają cię na siłę, nie? No może powinni, bo Jezus tak robił, jeszcze wysyłał uczniów i mówił, żeby chodzili właśnie. No oni to dobrowolnie to namawiali ludzi. Jak nie, dobrowolnie. nie mówili ludziom, że wiesz, na. tylko chodzili, na przykład stawali gdzieś tam w mieście i głosili swoją naukę. Nie chodzili, wiesz, no do tak, domu inaczej? Do domu ci chyba nie przychodzili i mówili... Przychodzili, czemu nie? I mówili, że jak nie uwierzysz w naszego Boga, to umrzesz. Właściwie tak dokładnie mówił ten. No, mówili apostołowie, że wszyscy poginiecie jak nie uwierzycie w Jezusa. Więc nie będziecie mieć życia wiecznego i tak dalej. Zginiecie w swoich grzechach. No tak mówili chrześcijanie. No. Także to... Nie, nie do końca tak, jak dzisiaj to się dzieje, nie? No, ale ktoś tak przy... robili. No, to to było normalne, że się szło z Ewangelią mówić ludzi, żeby się ratowali od piekła. No to było od początku istnienia chrześcijaństwa normą. To dzisiaj czasy są takie, że właściwie chrześcijanie powinni siedzieć na tyłku i nikomu nie mówić, bo to może kogoś urazić albo coś, bo na może być... No ale może powinno jednak. Nie, jeżeli ktoś powinien... coś... żyjemy w takich czasach, że każdy ma dostęp do każdej religii raczej i każdy ma wybór tak naprawdę. No dobra, ale każdy ma ma też dostęp do Nesquik, co nie znaczy, że Nesquik ma siedzieć na tyłku i czekać, aż ktoś go zauważy, tylko bierze i robi reklamy agresywne, przychodzi próbki, ktoś tam komuś wysyła. No tak się robi. To ja nie widzę no powodu, to, żeby tu nie robić. No, no to nie chodzi o to, że re, religia nie jest produktem, który ma zarabiać pieniądze, tak jak Nesquik, prawda? No, to jest nie coś, ma to to jest pieniędzy. Nie dobrowolnie swoją drogę wybrać do Boga. No to jest to samo. A czym się różni dobrowolne wybieranie produktu od wybieranie dobrowolnej filozofii życia? Stylu życia, wiary, przekonań. Wszędzie no jest jakiś tym, oj, rynek. Bo, oj, jaki ma wpływ na ciebie to, że wybierzesz na przykład Nesquika? No, nie wiem. Humor poprawi albo zepsuje, albo zatruje no, jak się, ma albo to na ciebie To no taki sam, że albo po śmierci będę w niebie, albo gdzie indziej będę, albo poprawi no albo zepsuję. Ale nie ma takiego albo... samego wpływu aż o, takiej, o, aż o takiej szerokiej skali działania, prawda? No, nie wiadomo, no, może Nesquik nie, ale inne produkty mają. No nie mają. na przykład, bo ja dość za życia Nesquika? E, no nie, no ale ma inny, inny <laughs> wpływ, wiadomo, że na co innego też. Ale jak już wybierasz kredyt, który będziesz spłacał przez 30 lat, to ma duży wpływ. Że nie ale na nie rozumiem... Też bardzo długo, a no czekaj, ale to znaczy, że nie powinno się namawiać... Bez... Proszę? Czyli rozumiem, że nie powinno się ludzie namawiać do czegoś, co jest bardzo ważne dla Ciebie? To no chyba moim tym moim bardziej nie. powinno Każdy się. Każdy powinien mieć prawo wyboru, a nie na przykład, ale ma. Się w naszym kraju i on jest od razu... I tak samo chrzest, nie? Człowiek jest od razu przepisany do tej religii, nie? Nie, no to ja rozumiem, osób, to, to, ale wiesz, nie o tym osób, mówimy. Przez to na przykład mo w mojego otoczenia, wielu moich znajomych wystąpiło o apostazję. No wiem, ale nie o tym mówimy to, bo teraz. To jest im, nie dlatego, że oni mają coś konkretnie do tej religii, tylko dlatego, że to jest im narzucone. No i mają rację według mnie. Nie, nie wolno nikomu narzucać religii. Nawet z powodu tego, że się gdzieś urodził. Oczywiście, tu się zgadzamy, tak, ale nie. nie o tym mówimy. Mówimy o tym, czy yy, należy, jeżeli się w coś wierzy, Iść z tą nauką, którą się uważa za prawdziwą, do innych w sposób taki aktywny. Czy tylko czekać, aż ktoś Cię znajdzie? No i że W dzisiejszych czasach i w naszym społeczeństwie postmodernistycznym i tak dalej powinniśmy raczej czekać, bo każdy, jeżeli chce, to znajdzie to w internecie. Co innego jest na przykład w Afryce, gdzie ludzie nie mają dostępu aż takiego do tej wiedzy. No dobrze, to jak interpretujesz słowa Jezusa, jak mówił, idźcie i głoście na cały świat? No dobrze, zróbmy sobie stronę naszej religii i tak dalej. Ludzie nas znajdą. Nie, nie bo ludzie znajdą. o nas wiedzą, jeżeli ludzie o nas wiedzą no nie w nie tym wiedzą świecie co? naszym. W naszym świecie ludzie jeżeli To wie o odwyku? Religii to jest bardzo ograniczone, nie? Dobra, no może zrobić łatwy eksperyment yy, i zrób ankietę na ulicy yy, badając znajomość Biblii. Jest dostępna za darmo. Każdy może przeczytać. Zobacz Aż, ile jest, ludzi a jest, czytało problem, ją. Jeżeli ktoś chce poznać tą Biblię, to ją pozna, prawda? Wszystko jest dobrowolne, ale nie mówimy o tym, żeby zmuszać ludzi. Mówimy o tym, żeby namawiać wyjść do nich z inicjatywą, zaproponować coś, a nie czekać, aż to oni przyjdą z inicjatywą. To jest kwestia tylko, kto do kogo ma wyjść. Ja nie mówię tu nic o zmuszaniu. No to właśnie o to mi chodzi, że jeżeli religia na przykład, wiesz robi coś takiego typu, że na przykład stanie sobie na ulicy i prorok, który, no prorok, no prorok, osoba, która głosi coś tam, to jest spoko, nie? A jeżeli przychodzi no. ci, ci do domu na Hama i ci się czeka, wpycha, nie, nie, nie na wizytor, drzwi, to już jest trochę przesada. To jest przesada, jak ci włazi do domu wbrew twojej woli, ale jak puka do domu i pyta, czy chce pan porozmawiać, to nie ma zależy, żadnego problemu. Pyta, czy chce, chce pan porozmawiać i nie mówi o czym, to też jest przesada, nie? Troszka. Dlaczego jest przesada? To ty mówisz o czym. No i wtedy mówi. No przecież to od ciebie zależy. On ci daje wybór. A ty, ty powinieneś się no cieszyć, przykład, że masz do mnie Właśnie wcześniej mówiłeś o świadkach ichowych. No. Przychodzi do mnie świadek Jehowy i mówi do właśnie. mnie, czy słyszał pan o upadku fałszywej religii? A ty mówisz nie. Yy, ja mówię, yy, jakiej? No właśnie, jakiej? O co chodzi w ogóle, nie? Tak. I on dopiero mnie indoktrynuje swoją twoją religią i tak dalej, wiesz? No ale też zawsze możesz zamknąć drzwi i nie słuchać. No, to naprawdę no możesz, nie, nie, ale to jest niegrzeczne z drugiej strony. <laughs> ja, to co z tego? Jego problem, to on przyłasi, nie i coś chce od ciebie. No, wiesz co, nie możesz być niewolnikiem własnych jakichś e, kurtuazji, kultury czy czegoś tam, bo tak to, to się dajesz manipulować. No, to równie dobrze można powiedzieć, że przodzi ci facet sprzedać. Myśl, że, myślisz na przykład, że ty nie jesteś manipulowany? No nie, nie sądzę, bo ja świadomie wybieram to, co robię. Na przykład mogę cię teraz rozłączyć i nie będę czuł żadnych wyrzutów no, sumienia. No dobrze, nie. nie, ale wiesz o co chodzi, że tak naprawdę ludziom się wydaje, na tym polega sukces tych ludzi, którzy chcą to manipulować. Że to, tobie się wydaje, że ty nie jesteś manipulowany, że jesteś właśnie wolnym tak człowiekiem. Nie ja wiem, bo ja z reklamy też przez dwa lata studiowałem różne aspekty, więc. No to prawda jest No to ale... Ciekawe, właśnie... o to mi chodzi chyba, nie? Tak, oczywiście. No masz rację wiedza i świadomość tego, co się dzieje dookoła Ciebie, jak działa manipulacja, czy może uchronić przed tą manipulacją, ale. Jak nie wiesz czegoś, to łatwo tobą rzeczywiście manipulować. Ale dalej to nie odbiera nigdy człowiekowi wolnej woli. Po prostu bazuje no ta manipulacja nie na tym, że. pojęcia człowiek... to też odbiera w jakiś sposób, bo łatwo jest człowiekiem jednak jakoś zawładnąć jego myślami, jakoś jego no nie, tym sumieniem. No już też. bez przesady. No nie, tak naprawdę manipulacja polega na tym, że ktoś nie wie czego chce. Nigdy nie będziesz w stanie manipulować człowiekiem, który dobrze wie czego chce. Ale to możesz mógł jest... mówić, że na przykład, że on chce czegoś innego. No lub nie może, że jak już wiesz. co ty chcesz, chcesz, chcesz jest pośrednim środkiem do tego, żeby on uzyskał coś innego. No to wiesz, to ja zapraszam. Spróbuj mi wmówić, że na przykład chce zostać satanistą. No po prostu no się no nie, to, nie da, no ja jakoś mówił, wie, ja to zobie. Że ty chcesz zostać satanistą, ale ty na przykład chcesz uzyskać zbawienie, prawda? No ale to ja sam wiem czy chcę co, No mówię, na przykład? Tak, ja już ja uzyskałem no i, masz, I masz na przykład naprzeciwko siebie sprytnego socjotechnika Który ci tak mówi, no. że chcesz uzyskać to zbawienie Że ty na przykład staniesz się przez to Niby tam jakimś, że przejdziesz na inne wierzenie Niż chciałbyś tak naprawdę No ale naprawdę, może wiesz. chciałbym, no dlaczego mam nie chcieć Nie, no, ja mówię, to działa z ludźmi Którzy nie wiedzą czego chcą I wtedy ktoś może przekonać ich, że chcą To co on tam chce, żeby chcieli to wtedy działa, bo, ale jak wiesz. nie to, chodzi nie. mi o to, że niekoniecznie musi ktoś myśleć, że. Moim zdaniem, ktoś może myśleć, że po prostu uzyska to, co chce, nie? No. W, w inny sposób. No, wiesz. Bo ktoś co, ci proponuje łatwiejszą drogę i tak dalej, nie? Co, ja nie wierzę w takie czary, że można komuś wejść do głowy po prostu i zmusić do czegoś <śmiech> tak łatwo. To, wiesz, to no, nie działa. Nie, tak. nie, nie wiem, czy się interesujesz również socjotechnikami, nie? No, tak, pewnie, że tak. Nadużywam czasami. No to wie, że jednak można komuś w jakiś sposób tam wejść do głowy, nie? Tak, oczywiście, ale jak powtarzam jeszcze raz, ludźmi, tylko ludziom, którzy nie wiedzą dokładnie, czego chcą, albo czekają, aż ktoś im coś poprowadzi ich w jakąś stronę. Takich ludzi jest większość, ale, więc. To ale łatwo. ludźmi trzeba w jakiś sposób tam też manipulować tak naprawdę no, Nie trzeba, nawet... ale dlaczego nie, czasami nawet trzeba, no rodzice dziećmi manipulują cały czas i nic z tym złego Dokładnie. nie ma. Dokładnie. Więc... Dobra, okej, okay, no kończymy no bo, bo, no bo 15... To, to jest konieczne. Tak, to jest konieczne, konieczne też jest bez... przerwać rozmowę, żeby ktoś inny zdążył, bo chociaż no. bardzo fajna jest, dlatego tyle gadamy, bo mi się podobało. Okej, okay, dobra, jeszcze zadzwonię tak. na pewno jeszcze jak ten, a teraz prowadzisz ten program tylko w środy? No tak, pewnie. No bo nie, bo coś ktoś tam mówił, że wczoraj też rozmawiał z tobą. A nie, wczoraj było wtorki i są takie moje audycje nagrywane, już bez ludzi, tylko tak se gadam. Aha, aha, na Www. No, nie, nie, nie, bo tak zawsze te słuchałem właśnie w środy wcześniej. A, to to zapraszam. Fajnie się We gada, również, fajnie. tak We wtorki to tylko na stronie www.odwyk.com są nowe odcinki. Ja co okay. gadam. Wczoraj było jakieś pytanie, odpowiedzi, to o. To właśnie ciekawe jak wyszły. Zapytam ludzi teraz. Na pewno posłucham, dzięki. Fajnie. To na razie. Cześć, Cześć Konrad. To był Konrad, była fajna rozmowa. Teraz przeczytam co się działo na czacie w tym czasie. Co myślicie o rozmowie? Wróćmy do tych świadków Jehowy, bo to był w sumie dobry temat, który, wy, przypominam, wymyśliła Marta Kilu, mówi na czacie, widzę bez przesady, świadków Jehowy, raczej, raczej co, bo się przewija, raczej postępują w sposób dość uprzejmy. No i to się zgadza z moimi doświadczeniami, chociaż wiele ich tam nie było, byli raczej uprzejmi, aczkolwiek jak się zaczęli gadać, to tak trudno im było się wciąć w słowo, bo myli gadatliwi trochę, ale byli tak, byli uprzejmi. Poza tym ludzie, ludzie, którzy mieli z nimi większe kontakty, na przykład pracodawcy, u których świadkowie Jehowy pracowali, e, zwykle właśnie wszyscy, którzy mieli takich pracowników, są absolutnie zachwyceni nimi. E, no, no nie wiem, może nie, nie, to nie były sytuacje, kiedy taki pracownik miał coś tam wymyśleć kreatywny być czy coś, ale taki, taki zwykły w miarę pracownik, co jakieś tam proste rzeczy, fantastyczny był. Dlaczego? Bo nie pił, był uczciwy, skrajnie wręcz uczciwy był yy, i był właściwie miał te cechy, które yy, no, Jezus mówił, że powinni mieć chrześcijanie. Tak mówił. No i oni, oni tutaj bardzo wysoko moralnie stoją w Jehowy i bardzo się trzymają tych różnych zasad. No i z punktu widzenia pracodawcy to jest oczywiście świetne, więc każdy pracodawca, co już miał się i się sprawdzili, wiadomo, że będzie chciał zatrudniać następnych, no bo każdy by wolał mieć uczciwego pracownika, a nie nieuczciwego, wiadomo, nie? No i to tyle wiem na ten temat. Co jeszcze wiem? No, wiem o świadkach Jechowy, że podejście mają straszliwie hierarchiczne, ale to, jak to inaczej powiem. No, że ślepo słuchają swoich przywódców. No, właśnie to się dużo nie różni od takich bardzo zaangażowanych katolików, nie? Bo katolicy też na tym polega to, żeby słuchać, co mówi kościół. I to właśnie w podobny sposób działa, bo Kwaścia nie należy kwestionować, będąc katolikiem, bo się zakłada, że on ma rację, bo ma. Bo on tak mówi, że ma rację, więc ma rację. Znaczy nie, bo on mówi, że Biblia mówi, że to on ma zawsze rację i dlatego się mu wierzy. No jeszcze z tym, tak, na, tak naprawdę sprowadza się wszystko to do wiary, zaufania do jakiejś grupy ludzi. I tutaj Siatkowie Jehowy mają dokładnie to samo. Ich urząd nauczycielski się z kolei nazywa Strażnica i składa się z jakichś tam paru osób gdzieś tam w Stanach. Ja już nie wiem gdzie, bo nie pamiętam. No i, no i co można o nich powiedzieć? No, no to, co o każdej grupie ludzi, że się mylą jak to ludzie i da się to łatwo bardzo wykazać, po pierwsze. Po drugie, że jak każda znowu grupa ludzi religii, w religii, która uważa się za jakąś tam nieomylną czy coś tam, że mówię od Boga, nigdy się nie przyznałem do błędów. No bo oczywiście nie ma takiej możliwości, żeby Świadkowie Jehowy na samej górze to kierownictwo popełniło błędy. No przecież jak mówiłem, że to od Boga, wszystko to nie mogą powiedzieć nagle, a sorry, wiecie co, to nie było od Boga jednak. Pomyłka. Nie, oczywiście mówiłem, że to było spoko. I takie spektakularne pomyłki Świadków Jehowy dotyczą najczęściej dat końca świata. No jak ktoś o tym wie, to po prostu Świadkowie Jehowy z tego słyną, że już było kilka końców świata ogłaszanych. I za każdym razem oczywiście jak się nie sprawdziło, no bo się nie sprawdziło. Ciągle tu jesteśmy, hello, ziemia, ziemia, tu ziemia. No to mówili, że właściwie to, to właściwie był koniec świata, tylko, że przyszedł niezauważalnie, ale już żyjemy za końcem świata, ale będzie i tak będzie następny i czekamy na ten następny, więc kilka razy tam różne tam, jakieś musieli obchodzić te dziwne swoje przepowiednie, co nie wyszły. No nie znam dokładnie historii wszystkich, wiem, że był jakiś taki największy koniec świata, to chyba był w roku 1900. 18 czy 14, nie pamiętam którymś z tych, bo zapamiętałem, że pierwsza wojna światowa jakoś w tej okolicy to było, która przypomnę trwała od 1914 do 1918, no dla tych co nie pamiętałem z historii. No więc gdzieś w tej okolicy był koniec świata i według nich żyjemy już po końcu świata, co jest oczywistym nonsensem przecież. No ale Świadkowie Jehowy wierzą, no no bo im tak mówi urząd ich, nauczycielski, czy jak ich tam nazwać, no, strażnica powiedziała, że był koniec świata, to był. No, a żyjesz na ziemi, żyje, No, to był koniec świata, czy nie? Był. No i, i tak się rozmawia z człowiekiem, który nie chce myśleć, po prostu tylko chce słuchać kogoś. I to taka postawa mi zawsze, od zawsze mnie po prostu sprawia, że tylko kręcę głową i mówię, jak można, no jak można oczywistych rzeczy nie widzieć, Oczywistych rzeczy, najbardziej że nie było końca świata, powiedzieli, że był. No to wierzę, że I gadaj tak z nim. Dobra, no to zobaczę. Może Mir... o, Mirek dzwoni, może Mirek ma jakieś doświadczenia ze świadkami? Cześć! Cześć! Jak Cześć. tam? Miałeś jakichś świadków ostatnio? Ostatnio nie miałem, właściwie się zastanawiałem, czy nie napisać na siebie do nas, bo ja lubię. Kumper, tak? i czy nie zadzwoni, bo mam kumpla, który ma kontakt ze świadkami Jehowy. Na no. niego nasłała siostra i stwierdziłem, że może go poprosić, żeby na mnie nasłał. <laughs> że właśnie no, Jak mam urlop, to musiał ich zaprosić właśnie, jak mam urlop. Żeby miał wol dużo wolnego czasu. To ja on, tak mm. to nimi. Nie, ja wiemy, że no, ogólnie się fajnie z nimi gada. Na tych przynajmniej co ja trafiłem. A tacy, tacy w porządku. No. Mi się wydaje, że oni chyba. Nie, może ja na tra takich trafiałem, ale jest co innego jak na przykład jak się z nimi rozmawia, jak się nie zna Biblii, a co innego jak się zna. No I tak, to myślę, prawda. Jeżeli oni może są bardziej tacy chyba natarczywi, jeżeli nie znać Biblii i wiedzą, że mają już taką powiedz, ofiarę że mogą ci wcisnąć każdą głupotę. No nawet jeżeli nie robią to świadomie, to faktycznie większość ludzi tak właśnie mówi, że jak już Świadkowie chowy odkrywałem, że gadałem z kimś kto zna Biblię, to jakoś im się odechciewa już gadać z nim i, i jakoś tak... No, poza tym, tam z, tego, z tego coś, to, to się dowiadowało się tego znajomego, bo on nawet już był i teraz właśnie mówiłem, tylko żeby nie popełnił tego błędu, żeby tam nie wchodził. Bo on był na takim spotkaniu, właśnie, jak był teraz w Polsce na urlopie, za miesiąc tego to ten zaprosiła. I oni mają takie, wiesz, takie jakby zloty. No to to ka każdy kościół organizuje takie zloty, ale to są takie, z tego co mi wiadomo, takie mocno właśnie co socjopatyczne, tak? No. Co mówię? Takie, że właśnie tak, nie wiesz, ci wmawiają, to ty masz mówić, jak masz się zachowywać, takie właśnie takie osoby no, tak jest, no no właśnie. No. Takie, takie właśnie, żeby cię wyprać, to takie pranie mózgu ci robiło, tak. No, to ja nie wiem, że to tak wszędzie u nich jest, ale no, to jest, oni są jest z tego na, znani. Że na, na to na, jest wszędzie, bo jak do tak? no. jakiego państwa byś nie, po, nie pojechał zobaczyć, że to wszystko działa tak samo. Hmm. Perfekcyjnie można powiedzieć, Nawet to działa. Bardzo tak zdyscyplinowana organizacja to jest. No i na przykład byłem zdziwiony, jak, jak w Anglii otworzyłem drzwi i się spytali po chwili, skąd jesteś z Polski, a ty ciach, z Prażnica. Macie <laughs> Ma nawet przetłumaczone, hmm. no mamy, jak też, to możemy wysłać kogoś, wiesz, e, jakiegoś Polaka. Ja mówię, że nie, że mogę z wami po angielsku gadać, ale... Hmm. No a dobra, ale ta. To... Za... A plus w sumie, że wiesz... E, no pewnie. Mieli. No właśnie, no właśnie pytanie mam a co sądzisz o, o tych ich o sposobie w ogóle docierania z tymi swoimi tam informacjami, wiedzą czy tam wierzeniami do ludzi że tak wychodzą do ludzi, idą, szukają zaczepiają, jak ktoś chce gadać no takie chyba dosyć biblijne no, no właśnie też tak myślę, że to akurat jest dobre to się powinno tak robić mi się wydaje właśnie, właśnie to, jest, to jest problem z nimi że już wiele razy się zastanawiałem właśnie z takimi ludźmi jak Świadkowie że przecież oni tak naprawdę, no to jak się popatrzy na nich, to oni tak bardzo, no większość rzeczy robią no, jak najbardziej zgodnych z Bindu. Tam o, o, powiedzmy ta transpozycja to tam jakiś tam powiedzmy, że no, panaberia. Ale chodzi mi o to, że, że reszta jak się popatrzy, że wiesz, że i służą innym i, i wiesz, i nauczają i tam no, no cuda na kiju. No tylko że w takich zasadniczych sprawach tam akurat się... Pierońsko mylą i... No właśnie. jakieś, ale te Tak Śnia... w ogóle... A, jakiś... a, a, tego, tego końca świata to Jezus jest na świecie właśnie od 1918 i się tak. zaczęło tysiąc lat y, władania ziemią przez Jezusa. W czas, nie wiem. Tak. Czy znaczy, jak... w, coś takiego, tak, tak. Tylko najwyraźniej do Polski jego władza nie sięga, no bo y, trudno sobie wyobrazić, że tak fatalne rządy by mogły być od tylu lat. No znaczy, razie tam też... Sami sobie zaprzeczają, bo oni dopatrują się w ONZ chyba tej bestii. Cały w ONZ ale teraz... mają przestarzałe w ogóle koncepcje. ONZ to w ogóle nic takiego. Bo, Całe, bo oni sami uczestniczyli w obradach ONZ-u i byli tam. Please. Nawet szukałem nazwiska z jakiego państwa, jacy ludzie byli, na jakich stanowiskach są w tym tak jakby wśród świadków Jehowy i chodzi o to, że oni ludziom mówią, że ONZ to wiesz to banda i że to to, są i no, to to są bzdury już teraz no kiedyś to się wydawało, że o to może być ale teraz się okazało, że ONZ to jest organizacja, która się zajmuje kompletnie niczym, bo jest tak zbiurokratyzowana że jest w stanie jedynie rezolucje wydawać potępiające Izrael i na tym się sporo... do tego się sprowadza ich działalność i nic więcej nie robią w ogóle bo się nie da A. dogadać nigdy no więc to takie, no i co, teraz zmienią nie? zdanie znowu, czy będą się dalej trzymać już tak ONZ pewnie kiedyś zlikwidują a oni dalej będą twierdzić, że to ONZ jest ukryte i to jest, sam szatan tam rządzi i tak dalej nie Ale, nie że właśnie, No bo oni te, te, takie jakieś e, rzeczy wygadują no i chodzi o to, że oni tak jakby sami uczestniczą w obradach ONZ bo gdzieś tam zostali zaproszeni tak. i to tak jakby wiesz, sami się to sabotują no, a wiesz co, nie wiadomo jeszcze ja mhm. ten właśnie teraz, jak o tym Koranie czytam i to, to takie właśnie ojejku, jakie jest tam straszne głupie. To są. Koranie, no... I że tak no, mnie troszkę przeraża. E, tam, no nie wiem, jak, jak, jakoś taka myśl mnie naszła, że widzę jakieś podobieństwo i, i to już nie wiem czemu, ale widzę podobieństwo między Koranem, raczej Koranem, Islamem powiedzmy, takim no. podejściem do, do religii, że wszystko jest w sumie tak, tak jakby Świadków Jehowy, że prawie wszystko jest perfekcyjne. Ale coś tam jest taki zgrzyt, że, że właśnie musi zburzyć całą, całą tą konstrukcję. Mm -hmm. I, I właśnie mi się przypomniało, że tak podobny, podobne mam oczycie z tym, z Kościołem katolickim, że mm -hmm. wszystko jest ekstra na przykład, no, oni z kolei, z kolei w drugą stronę, że na przykład nie mają problemu z uznaniem Jezusa jako, jako tego najważniejszego w chrześcijaństwie, mm -hmm. ale z kolei idą w drugą stronę to. Znam ci taki przygod, że to, co Koran zabrania, te wszystkie jakieś, nie wiem, obrazki świętych, tak? No tak. To idole, no to oni do, do tego przestrzegają naprawdę, że niektórzy muzułmanie ci bardzo, bardziej, fundamentalnie nie mają nawet zdjęć w domu, bo uważają, że to jest obraz. To prawda. Tak? Już idą tak mocno w prawo. Tak, to są takie, i... był, była historia z fundamentalistami właśnie takimi islamskimi, właśnie to chyba nawet nie tacy straszni fundamentaliści do, tak bardzo, że tam nie wysadzali, nie? Ale że były jakieś zamieszki chyba gdzieś w Indiach, bo tam jest dużo mieszanka religii i oni tam się rzucali na jakichś hindusów czy w Indonezji. No, którzy mieli te swoje tam figurki, więc to porozwalali, czy tam potem zburzyli jeszcze jakąś. Kurczę, dużo było tych sytuacji, co, co ten. Mi się mieszałem parę sytuacji. No dobra, okej. Okay. o się, no? że, że tak wiesz, idą w prawo powiedzmy, w tych sprawach. A z no. kolei, nam no, no tak jak się patrzy na kościół, to, to z kolei całkiem w drugą stronę, w lewo z kolei. Wiesz, no. No, je... Tak, no ta, masz rację, no są różne odchyły. Takie dziwne to dla mnie, ale Dobra. ten... Y jeszcze właśnie przesłuchiwałem starych tych. Znaczy nie takich starych, bo po prostu nie miałem czasu słuchać odwyków i o tym y nie będziesz oczekiwał bliźniego swego? Tak. No. Już nie pamiętam tytułu to tytuł. I w każdym razie tak się zastanawiałem nad tym kłamstwem, że no bo tam mówię, że właśnie kiedy można kłamać, nie? A, no, no, no. Znaczy, no nie, no nie, to trochę inaczej powiedziałem, nie wiem, że można kłamać, tylko. No nie, nie, nie, ale no, że, że jakieś tam, no to jest taka chyba dosyć osobista sprawa, ale chodzi mi o to, że właśnie, że wydaje mi się, że najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, to jeżeli na przykład brakuje ci argumentu albo bardzo chcesz przekonać kogoś i już wiesz, że jest blisko, ale musisz mu wcisnąć jakiś kit na mhm. temat Boga, żeby w to po prostu uwierzył, że to jest chyba najgorsze, co można zrobić. Aha, skłamać wtedy, żeby chociaż ty wiesz, że, że to kłamstwo no bo... posłuży mu do poznania prawdy i wtedy kłamać, tak. No ja uważam, że to no, jest obrzydliwe. Poznać pozna jednak, prawdę, bo... to pomyśleć, że tu chyba coś z tobą jest nie taki chyba, że coś jak nie. Nie, tak nie bardzo... wolno robić, uważam. Nie, nie, bo ja mówisz, że, mówisz, bo... że właśnie taka myśl mnie my naszła, ja, jak gadałem z moim kumplem, i on mówi, że właśnie wśród muzułmanów kłamstwo jest dopuszczalne, jeżeli, jeżeli prowadzi do dobrego, no to teraz oni mają doprowadzenie ciebie do koranu, no to jest dla nich najświętsza rzecz. Ja, wierzę, ja dziękuję bardzo za takie koncepcje, że komuniści to samo robili, że to warto jest pozabijać ileś ludzi, powsadzać do pierdla, torturować i tak dalej, no żeby ten raj na ziemi pod tytułem komunizm zapanował w końcu. Nie, ja, ja wiem, jak się to kończyć bez historii już. się więc... wiesz, ewidentne, na przykład, nie wiem, jak Niemiec przychodzi się, pyta, czy masz Żydów, a masz pod Żydów, to chyba, to, to, to, tak, no, nie, no to chyba... Tak, już to jak przerabialiśmy w innym odcinku. I że, że nie masz i, i nikt tego nie może poczytać za to, i to nie trzeba być no alkohol ja tak, Omega, tak. żeby to wiedzieć, no, Ale wiem. ja mówię, się że właśnie, żeby nie okłamywać, bo właśnie, no, no, wiadomo, że tam bliźniego i... Dobra. Przede wszystkim to bardziej chodziło o takie sprawy jakby w sądzie, jak masz, nie? Tak, po dobra, okej, okay. tniemy i... rozmowę, żeby inni jeszcze zdążyli, bo jeszcze Diablica coś ode mnie chciała. Dobra. Na, czacie. No to na To na razie. Cześć, Mirek. To Mirek był. A, tak, na czacie się pojawiła Diablica 666. Tutaj może mam czci jakiegoś dżingielka. E, Pasuje do Diablicy? Nie wiem. No i zapytuje mnie, że Odwyk... Ja Martin jestem, nie Odwyk. Odwyk się nazywa ten cały... Jak ja to nazywam? Inicjatywa. Ten program, ta strona www.odwyk.com Ja jestem Martin i pytanie ma do mnie. Jaki cel masz nadawać? Nadajać. Nadawać, rozumiem, miał być. Jaki masz cel w tym, co robisz? I bardzo dobre pytanie i zakładam, że uczciwe, a nie tylko, żeby pobluzgać czy coś. No, to więc ja wyjaśniam. W ogóle cała... Okej, okay, od początku było tak, że zaczęło się od tego, że ja nadawałem podcasty, takie kompletnie rozrywkowe. Polega to na tym, że gadam do mikrofonu, nagrywam to, przepraszam, jak gadam pierdoły, głupoty, jakieś abstrakcje, dziwne absurdy i jest ogólnie śmiesznie. No i były takie odcinki i tak się zaczęło. A potem pomyślałem, że, dobra, już fajnie się było, dwa lata gadam sobie o pierdołach, może teraz zrobię coś jeszcze o czymś poważnym i myślę sobie wtedy, na czym ja się znam. I jedno, na czym się znam, tak myślę, przynajmniej wie, więcej niż przeciętna, krajowa, to Biblia, bo ją po prostu czytałem. A jako, że mam takie zdolności językowo-tekstowe, bo przy okazji przyrzepię też piosenki, powieść i dwie napisałem, velietony i takie różne. Nie? I mam akurat coś takiego, że do słów jakoś się dobrze nadaje, więc czytając tą Biblię, dużo zapamiętywałem, obkminiałem, przeczytałem parę z historii rzeczy i sobie myślę, zrobię program, który na celu, tu dochodzę do celu, który na celu będzie miał informowanie ludzi o tym, co mówi Biblia na ten albo tam inny temat, w ogóle co mówi, dlaczego? tylko informację. O tą informację mi chodziło. Nie o namawianie, żeby coś zmienili życie, czy nie, nie, nie, nie, nie o to chodzi. Chodzi o informację. A jeszcze tam to przy okazji, jak ktoś chce zmienić życie pod wpływem jakiejś informacji, to niech się zmienia. Ale to, mówię, to nie jest cel. Celem jest informacja. Dlaczego? Dlatego, że nikt w Polsce w przybliżeniu, powiedzmy z dokładnością do 2%, mówię nikt, bo ktoś tam jest zawsze, wyjątki, więc powiem, że nikt nie zna Biblii. Nie ma bladego pojęcia o tym, co tam w ogóle jest napisane. I ta dezinformacja uniemożliwia ludziom podejmowanie racjonalnych decyzji odnośnie swojego życia, zwłaszcza e, tego, co zrobić ze swoją na przykład wiarą w Boga, w brak Boga, w ewolucję, w kreacjonizm, w to, czy jest dusza, czy duch jest, czy woda święcona ma sens, czy, czy obrazy należy czy trzeba, czy można mieć trzy żony czy homoseksualizm jest dobry. Te wszystkie rzeczy, ludzie nie wiedzą, co o tym myśleć za bardzo. Dobra, wiedzą, coś tam zawsze sobie wykminią, ale yy, brak wiedzy odnośnie tego, co Biblia mówi, uniemożliwiają tak naprawdę podjęcie świadomej decyzji, bo nie mają informacji. Więc z powodu tego, że zawsze ja zawsze dążę do tego, żeby dać ludziom możliwość wyboru, to jest to, o co mi zawsze chodzi, świadomego, pełnego wyboru, yy, Ponieważ do tego dążę, więc wymyśliłem, że zrobię program, gdzie będę o tej Biblii gadał. No I tak przeważnie się staram robić. Czasami gadam jakieś tematy konkretniejsze albo tam bardziej osobiste, bo coś, jak już robię program, to czasem coś powiem osobistego, co ja myślę. Ale ja mówię, co ja myślę, a co kto z tym zrobi, to se zrobi. Jak widzicie, dzwonił dzisiaj Krzyszman i mówi, że... a No to nie, dzwonił tam od trzech. Od, od trzech tygodni mniej więcej i mówi, że a na początku mnie to fascynowało, co Martin gadasz, a potem stwierdziłem, że będę katolikiem jednak, bo ja na przykład nie jestem, a on powiedzmy, że chciał zostać i bardzo dobrze, co ciekawe pod wpływem mojego gadania, które jakoś nie było ukierunkowane w tą stronę w żaden sposób. Ale tak mu się wykminiło i brawo. No, więc myślę, że poza tym wszystkim w ogóle okazało się z biegiem czasu, że Potrzebny jest, myślę, przynajmniej niektórym, przynajmniej mi by był potrzebny, był mi potrzebny i dalej mi jest potrzebny, Taki, takie miejsce mi jest potrzebne, gdzie można swobodnie się pogadać z ludźmi na temat tego, co się myśli, na temat religii, Biblii, Boga, życia, chomików, jak ci umrze chomik albo coś. No bo kurde, gdzie i z kim pogadasz o tym? Możesz oczywiście pogadać z dowolnie wybranym księdzem. Ale nie pogadasz z księdzem jak z człowiekiem najczęściej, bo czo, ksiądz to jednak jest urząd jego, to jest jednak swego rodzaju urzędnik, nie? No to on reprezentuje Kościół, on nie reprezentuje po prostu człowieka, z którym se możesz pogadać. No a czasem chciałbyś pogadać z kimś, kto sam tam wie więcej, albo nawet z kimś, kto nic nie wie, ale też chce pogadać. I taki wymyśliłem więc potem, po tych odcinkach takich, kiedy tylko mówię, że Biblia, co mówi Biblia o potopie na przykład, czy był, nie było, jak to wyglądało. Potem stwierdziłem, że zrobię takie środowe wieczory, gdzie można sobie wejść i pogadać, jak się chce, o czym się chce i nawet... Dzisiaj na przykład w ogóle tak przyszedłem, włączyłem bez żadnego tematu, więc to ludzie przychodzą, gadają, jakiś temat, wyszło o Światka Jehowy, więc ja mówię, co wiem o tym i ludzie dzwonią, mówią, co oni wiedzą i też tam sobie może wybrać. No, wytłumaczyłem, po co to robię, a w ogóle po co to robię? Po to robię, bo no, a co innego masz robić z życiem? No, że może... Wiem, że po tekście jest, czy na tym zarabiasz, czy masz jakiś ukryty cel, taki wiesz, no, dla większości ludzi, wbrew pozorom, zarabianie pieniędzy wcale nie jest celem w życiu. To się tylko pozornie wydaje. Dzisiaj słyszałem w audycji na Radiu Kontestacja, zresztą, które tam też założyłem i prowadzę, że. Nie, yy, tak, to była część audycji chyba, o wiem, podcastu mała, duża firma, czy coś takiego, mała, wielka firma. No, w każdym razie zdanie było ważne, według badań, zresztą w obserwacje wasze na pewno stwierdzicie, że też tak jest, jak się chwilę zastanowicie nad tym, że. Yy, bardziej uważamy, że innym bardziej zależy na pieniądzach niż nam samym. Nie? Czyli inaczej mówiąc, jeżeli myślicie sobie yy, na czym zależy temu drugiemu człowiekowi, to myślicie sobie, że albo nie. Jeżeli przyjmujecie faceta do pracy, załóżmy, aż firmę, chcesz, potrzebujesz pracownika, to oferujesz mu pieniądze, na, przede wszystkim, bo zakładasz, że mu najbardziej zależy na pieniądzach. Mimo, że tobie tak bardzo aż nie zależy, jak myślisz, że jemu zależy. No, Jest taki efekt dziwny, że tak naprawdę nam samym, jak o sobie myślimy, to zależy na różnych innych, na rodzinie, na, na tym, żeby mieć spełniać się, żeby mieć pracę, która cię satysfakcjonuje i pieniądze przy okazji też gdzieś tam, ale nie aż tak bardzo wcale są ważne, jak myślisz, że ważne są dla innego. No i myślę, że tu jest ten sam efekt. No dla mnie nie są aż tak znowu właśnie ważne Więc ja myślę, że dla ciebie tak naprawdę też nie są aż tak bardzo ważne Więc na przykład, że ktoś ma ukryte motywy W sensie, że chce, nie wiem, dużo kasy mieć z tego Albo jakieś dziwne inne manipulacje To jest, naprawdę się nie sprawdza w większości przypadków No jak myślcie, dlaczego Świadkowie Jehowy chodzą do, od domu do domu Od drzwi do drzwi i namawiają ludzi, żeby strażnicę czytać Dlaczego? Ktoś im za to płaci? No ktoś powie, albo ich zahipnotyzowali. guzik prawda. Nie są w miarę, no, no oni są oczywiście pod wpływem jakichś tam, nie wiem, pewnie przekonań, które jakoś, możliwe, że jakoś tam wmanipulowano im nawet. Ale jednak to są dalej ludzie i robią to świadomie i z własnej woli. Nie są naprawdę chorzy ludzie, jak się patrzy na nich, to nie widać im obłędu w oczach. Widać im przekonania silne. Oni w coś uwierzyli. I z powodu tego, że w coś wierzą, to chodzą, nie? A ja, ponieważ uważam naprawdę silnie w to wierzę, że należy swoim życiem jak najwięcej dać innym. A w, ja tam dużo nie mam dodania, myślę sobie, ale to, co mogę dać, to wiedza, która może komuś innemu dać wolny wybór. I ten wolny wybór, ta wolność, to jest dla mnie osobiście pierońsko ważna rzecz w życiu. No więc wyjaśniłem, mam nadzieję, że dobrze. Dlaczego to robiłem? się, ja że inni też, że im się spodoba, że to usłyszeli, bo nie wiem, czy mówiłem kiedyś tak. Obszernie. No, to jak tam diablica? Rozumiesz, o co mi chodzi? Mniej więcej dzwoni Grzegorz. Nie wiem, kto to jest Grzegorz, ale się zaraz dowiem. Cześć! Nocy cześć, na odwyku. Cześć. O, Afganistan widzę, dzwoni. Nie, na linie. to Polska o. tylko tak. <grym> Dla zmyłki. <grym> no, to zmyliłeś mnie. No właśnie. Mój nick to GWW15 z tego. Z czata? Z... Tak, z czata i w ogóle z odwyku, i z innych też. Okej, okay. GWW15. No, a rzeczywiście tak, widać. To... To jak no. Walnij jakimś komentarzem. Bo ja no za walne, dużo gadam już za chrypę. No Walnij takim krótkim, znaczy krótkim. Zacznę od krótkiego. No. A potem pewnie to się wydłuży, bo. No ja byłem 11 lat świadkiem Jehowy, nie? O, ty opowiadaj, no to długo bądź tu. No. no byłem trochę i, i. No i właśnie zamierzam z powrotem wrócić tam. Dlaczego? O, opowiadaj. No dlatego, że. No na przykład właśnie jest nawet ten program, no, no ta audycja nawet, no tak widać wyraźnie, że no są jakieś głosy przeciwne i takie różne, różne właśnie jakieś zarzuty. No, no i ja z, w internecie spotkałem wiele takich różnych stron, które podnoszą te różne zarzuty i postanowiłem je zbadać i wkazuje się, że większość z tych zarzutów po kolei upada, jak się gdzieś tam przejrzy człowiek. Tak? Dobra, no to ale konkretnie, koniec świata, ta kwestia. Koniec świata? No wiesz, przykład, że oni... 1914 rok. No. No oni, spo... oni w ogóle obliczyli, że na podstawie Księgi Daniela. Siódme... Tak. Nie wiem, no, które teraz rozdział, nie pamiętam, że y, minie 7 czasów i że te 7 czasów skończy się w 2000... Te 7 czasów równa się 2520 lat i jest liczone od 607 roku przed naszą erą, kiedy ostatni król izraelski, czy tam judzki... A dlaczego od tego momentu? W Danielu nic nie ma na temat tego, żeby od tego momentu liczyć. No to jest, no to jest trochę dłuższa w ogóle tam rozmowa, żeby to... to tak w skrócie No dobra, jakby. ale to tak naprawdę w sytuacja jest taka, że zapowiadano i nie było końca świata, czy no było? Zap zapowiadano, bo spodziewano się, że wtedy będzie coś takiego, ale okazało się, że, że... nie jest to to, co myśleli, że będzie. Czyli bo, było. Bo, to, bo tam wynika z tego, że w, w oni, oni obliczyli, doliczyli się, że wtedy miną, miną tak zwane czasy narodów i wtedy się skończyły te czasy narodów, czyli potem się okazało, że no oni spodziewali się Królestwa Bożego wtedy. No tak. Ale Królestwo Boże nie nastąpiło widzialnie, jednak na przykład wybuch wojny światowej można właśnie przypisać, że coś się jednak zaczęło dziać. No. Że coś jednak się stało wtedy. Ale co I... stało, przecież wiesz, że wojny się toczyły dużo wcześniej też. I, i czemu akurat? Tak, oni, Ale oni ostrzegali, przed, oni głosili już wcześniej, przed 1914 rokiem, że ludzie bali się tego roku, że coś się wtedy stanie. Oni nie wiedzieli, oni, znaczy oni spodziewali się, że wtedy się skończy świat, ale nie, nie wiedzieli, że to będzie wojna. Akurat. No i jak wybuchła ta wojna, to z początku pewnie myśleli też, że to jest się potoczy do, do końca, nie, już wtedy, no. ale się te, to nie... nie, nie ten... Czyli dobra, to nie był koniec świata, po prostu, do tego się sprowadza. Tak, to, były, to był koniec y, czasów pogan, o. Trochę Czyli dalej nie, ten okres nie. wtedy się skończył i y, wtedy oni powiązali to z księgą Objawienia, gdzie został zrzucony szatan, bo tam jest, że wybuchła wielka wojna w niebie i szatan tam walczył za nią, a... Dobra, ale to tak czekaj jeszcze, żeby uściślić, kto to są oni, bo to każdy sobie sam wymyślał i doszli do wspólnego wniosku, czy jak? Czemu skąd wiesz, że ten sposób obliczania jest właśnie dobry? Prawidłowy. No to jest, bardzo, no to jest, dość, długie, to jest dość długa rozmowa na ten temat. No, no, tak trudno teraz to w, w dwóch, trzech słowach to powiedzieć, ale no w, na, pod, na podstawie porównań na przykład różnych ksiąg gdzie na przykład w jednej jest o jakichś czasach, potem w innej jest, ile ten czas trwał jeden i... No, no to czy, postawi... Ja rozumiem, to jest dosyć skomplikowane, bo Biblia jest niejasna w tym punkcie, albo może i jest jasna, ale wymaga bardzo jakiegoś przenikliwego umysłu. Ale pytanie jest, kto dokonał obliczeń i dlaczego ty temu komuś ufasz? Czy to ty ich na to wpadłeś, żeby to tak akurat liczyć? No nie, ktoś to inny zrobił. Dlaczego więc myślisz, że on ma rację? Dlaczego myślę? No, bo to wydaje się logiczne, no, to co przedstawiają. No ale logicznie, równie logicznie, można policzyć to w trochę inny sposób, zapewne. Co zresztą z, z już samego sposobu liczenia wynika, bo oni już kilka razy różne daty przedstawiali i, no, na podstawie tych samych właściwie wersetów, nie? W inny nie, sposób, nie, nie, liczonych. Nie, nie. Nie, nie, to były inne zupełnie rzeczy, te inne, inne daty. No, ale liczyć można na podstawie tylko tego, co tam w Biblii jest i to są ciągle... Te 1914 tam... rok był na podstawie właśnie Księgi Daniela i, i na podstawie tego... No, a inne lata? Zasnowoł Nabuchodonozora, który o wielkim drzewie, które miał być ścięte na siedem czasów. I na podstawie tego został obliczony Aha. rok 1914, a te inne były na y, innych fragmentach, jeżeli w ogóle bo tam, ja, ja z tego co kojarzę, to były tylko to było coś takiego, że był 1914 potem był taki mocniejszy, nie wiem, chyba 1918 i przeciwnicy powołują się też na 1925, że świadkowie tak, przeciwnicy świadków że, że też coś tam ogłaszali i że 75. no dobra, to żeby była jasność, kiedy ma być następny taki, jakaś data bo to, to tak, wiem, wiadomo, że wstecz to się jakoś tak bez sensu teraz mówi, bo jeden może powiedzieć, że... No... Ja znaczy, uznaję, ja uznaję tylko to, że... Ja uznaję tylko ten 1914, że wtedy się naprawdę może pomylili grubo. Okej. Okay. Więc... Jakoś nie widzę tam większych, jakichś takich większych, tych, że, że co chwilę oni przepowiadali. No, oni co chwilę. Ale wcześniej, oni, co chwilę, oni cały czas się spodziewają tego końca. To jest cał, cały no dobrze czas oczekiwanie akurat. końca. No, nie no, oczekiwanie końca to jest od początku y, tej całej historii kościoła, odkąd Jezus tam ten opuścił Ziemię. No, bo no, to jest część chrześcijaństwa, no wiadomo, w Biblii jest, żeby się ciągle spodziewać przyjścia Jezusa, nie? No właśnie, i oni. I oni wypatrują tych znaków różnych, które Jezus tam podał, że będzie to, tamto, że wojny i tak dalej. I oni, widząc to, widzimy dzisiaj to naokoło nas, no i, i to nas upewnia w tym, że no, trzeba Kiedyś będzie, tym tak. bardziej uważać na to nie? i no, pilnować. W sensie zawsze trzeba było, bo no nie wiemy, kiedy to będzie. No, znaczy Pewnie pamiętasz, że w Biblii Jezus powiedział, że nie znacie tego dnia ani tej godziny, kiedy... Syn Boży przyjdzie, więc o tak, i wyznaczanie ma. Daty... tak, teraz, oni to już oni to już w, w, w, przestali. oni wyznaczyć? praktycznie w, w, oni w 1914 roku to zrozumieli praktycznie. Tylko że Aha. nie później, no cały czas no próbowali to jeszcze jakoś gdzieś tam przewidzieć. Nie? No, uczniowie też nie, nie wiedzieli nieraz, co, co nastąpi, kiedy tam i, i też nieraz coś tam. No maciecie. dobra, to to inna kwestia, bo ona jest interesująca dla mnie szczególnie. Jak jest tam z tą sprawą, że świadkowie Jehowy nie uznają Jezusa za Boga? Jak to dokładnie wygląda? Nie uznają Jezusa za Boga Wszechmocnego, czyli nie, nie, według nich Jezus nie równa się Bóg Ojciec. No to okej, okay, no to, to na razie dobrze, a czyli kto to jest? To, to jest Syn Boży. No to na razie to chyba... No to to samo dalej, co ja mówię tutaj, ale kto? Nie ma żadnych tam powiązań, że to jest z archanioł, coś takiego? Nie było tego? No, y, tak, jest coś takiego, ale to wynika z tego, że oni uważają, że Jezus jest jednym z aniołów. Ale, no ha. teraz, y, no bo aniołowie są też tam gdzieś nazwani synami bożymi, no i tak, tak. w związku z tym, że skoro Jezus jest pierworodnym i tak dalej, no więc jest pierwszym z aniołów, a słowo archanioł jest jakby no wyróżnieniem tego najważniejszego, pierwszego jakby za aniołów. I tak w ten sposób powiązali to. Trochę mętnie bym powiedział. Tym bardziej, że w liście do hebrajczyków, czy tam do Żydów, czy jak to tam, do judejczyków w oryginale, tam jest napisane, że Mesjasz jest czymś o wiele wyżej niż aniołowie. No tam, tam jak dokładnie tak się prost. tam człowiek wczyta w to, to tak to wygląda jakby bo tam jest coś takiego, taki moment, nie, nie wiem, czy dobrze zacytuję teraz, któremuś spośród aniołów powiedział, że tyś tam jest moim synem, czy coś takiego, tak? No jest któremu, tak jest, Któremuś spośród aniołów powiedział to i tamto. Tak, no po prostu tam jest taki wywód długi, który chce odróżnić tego Mesjasza od aniołów. Znaczy pokazuje miejsca w bliźmie, które odnoszą się do Mesjasza i pokazują, że no, który z aniołów, do którego z aniołów można by coś takiego było powiedzieć. Inaczej dając do zrozumienia, że to jest coś dużo większego niż aniołowie. Dosyć nie wiem, czy to no dobrze. I oni, teraz właśnie oni teraz uznają, że właśnie do tego, do tego z tych pośród aniołów, do tego właśnie Jezusa, do tego pierwszego. Przecież to jest pytanie retoryczne. To nie widać tego, że to, pyta to są pytania retoryczne? No jest tutaj tak napisane, dokładnie przeczytam, Państwu. Tłumaczenie jakieś tam, no, czy różne mogą być, wszystko jedno. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek Tyś jest synem moim, jam Cię dziś zrodził. I znowu ja mu będę ojcem, i ja on mi będzie synem. No, tak tutaj jest, to jest ten fragment, o który nam chodzi. No to raczej jest pytanie retoryczne, do żadnego inaczej mówiąc. Bo, bo rzeczywiście do żadnego nigdy tego nie powiedział anioła. No dalej smacz, no to... takie. Do którego z powiedział, kiedy siądź po prawicy, moje, aż położę nieprzyjaciół twoich? Czyż nie są oni wszyscy służebnymi duchami posyłanymi do pełnienia służby y, dla tych, którzy mają dostąpić zbawienia? No już nawet opisuje funkcję aniołów, w której wynika, że to anioł nie może być mesjaszem. Czyż nie są oni wszyscy służebnymi duchami, ci aniołowie? No tak to jest napisane. Więc jak może być mesjasz aniołem? Ale je, je... No może być, dlatego że Jezus został posłany. Tutaj w roli w sługi Bożego. Zresztą nawet y, gdzieś tam księga Izesza, że któraś tam no, określa go jako takiego, nie? No to prawda, tyle że ten, y, cały ten rozdział raczej sugeruje, że, że to nie jest anioł. No tak się go chyba czyta. Najbardziej wprost. No, no, no właśnie, ja, bym, ja go odczytuję właśnie, że jest anioł, że to jest jeden spośród aniołów. Aha, no czyli jakbyś odpowiedział, do którego z aniołów powiedział? No do tego pierwszego. Gdzie to jest w Biblii, że tak mu powiedział? No właśnie w tym fragmencie. W którym no, jest w O Jezusie tam. Do którego? No nie no żart, pytanie brzmi. Do Jezusa. Pytanie brzmi, w którym, kiedy powiedział Bóg, do któregoś z aniołów te właśnie słowa. O, ja muszę tam znowu z, z, z, odwiedzić ten, ten to był <laughs> Który? No pierwszy chyba, nawet czekaj. Pierwszy tak. chyba. No będę tysiąclecia Zam, miał no, tysiąclecia chyba pod bardzo, ręką. Tak tutaj. samo jest. No dobrze, no. misza z tym, bo żebyśmy nie stracili całego tutaj, bo mamy w sumie mało czasu, a ja muszę kończyć niedługo, to czekaj, no jakie są jeszcze różnice, znaczy takie, no powiedzmy, rzeczy, które w świadkach Jechowy ludziom, ludzie im zarzucają? O. A czekaj, no ja to tylko to, to tam sam, może się teraz może tak, bo to mi tak się teraz nasuwa do no. tego, co ten y, przedmówca któryś tam mówi o tym ONZ-cie. No właśnie o co chodziło z ONZ-em, bo ja tu nie wiem o co chodzi do końca. Bo ja właśnie na stronach przeciwników y, tych antyświadków się dopiero dowiedziałem, <śmiech> co, o co tam mniej więcej chodziło. Ja I potem poszukałem i okazało się, że y, świadkowie gdzieś byli zapisani po prostu do jakiegoś y, jakiegoś nie wiem jak nie że to nie, w ogóle nie wyglądało jako ONZ y, z wierzchu, bo to była jakaś jakby taka agencja, która miała zadanie informacje jakieś udzielać i o no coś tam chodziło o informacje i y, świadkowie się do tego zapisali, żeby otrzymywać y, informacje no to, ramach... okej, okay. to jest, też tak myślałem zresztą od początku, że równie dobrze mogę się zapisać, żeby sabotować albo cokolwiek innego, więc to dla mnie nie jest jakiś argument. No, więc to... oni nie pomyśleli, że to ktoś odbierze, jako że są. No, że była mniejsza z tym, nie, bo to, to nie jest jakieś chyba aż takie ważne naprawdę dla nikogo. To jest szczepianie się szczegółowych rzeczy, ale są chyba ważniejsze. No, co o co chodzi z tą transfuzją? Bo cała rozmowa się zaczęła od tego, że Marta dzwoniła i mówi, że żyje dzięki temu, że nie posłuchała Świadków Jehowy. No, co będzie jej, że, ja jej że jej mama nie posłuchała. mama żeby... nie posłuchała, tak. No, co będzie jej powiedział? Bo ona mówi, no, trudno jej się dziwić, że w sumie ma niechęć do Świadków. No, no, Trudno się dziwić, nie? No raczej chyba, zrozumiałe to, co byś jej powiedział. No ja bym jej powiedział, że no, niekoniecznie by musiała nie żyć, bo przecież nie, nie każdy na przykład, nie, nie każde niepodanie transfuzji kończy się śmiercią. W ogóle nas nauczono, że, że krew jest ostatecznym jakby, no, że, że krew i tylko krew i że na przykład jeżeli ktoś nie poda, nie poda się komuś, krwi, to on umrze. Natomiast jest, są przypadki, gdzie podaje się krew i, i też się umiera i, i, nie ma na, i nie ma po prostu od tego i, i żadnego. No, no, moja mama na przykład miała operację i, i jakiś czas temu i miała podaną krew i po jakimś czasie umarła, bo się okazało, że gdzieś tam był jakiś wstrząs septyczny. Tak, ser serologiczny ja wiem, bo... chyba jest. Tak, no bywa rzeczywiście. No ale to wiesz, że w większości przypadków jednak krew jest transfuzja krwi, to jest, to jest taka procedura już dosyć znana i często używana i jest no, najczęściej ja tam na gdzieś, Tam Odnośnie transfuzji poda, podałem tam link do YouTube'a, gdzie tam pan profesor Religa się wypowiadał. No, no, no. Mogę go tam jeszcze potem powtórzyć, ten link, na temat właśnie transfuzji u świadków i no on tam akurat, jeśli chodzi o operacje na otwartym sercu, że świadko, on, bo on po prostu leczył, on po prostu przeprowadzał te, te transfuzje, on po prostu przeprowadzał te operacje bez transfuzji u świadków. I oh. potem, potem okazało się, że to jest lepszy sposób i że zaczęli to stosować na, no, na innych pacjentach też, nie na świadkach, tylko standardowo zaczęli to robić. A skąd się w ogóle wzięła ta transfuzja? Na podstawie którego to fragmentu z Biblii jest? bo nie wiem Na podstawie dziew apostolskich, gdzie tam jest mowa, Dzień że mają, mają się powstrzymać od nierządu, tam od krwi, i, i tam od, od tak, ale od, od jedzenia krwi przecież no, nie, oni to rozumieją, że jeżeli byś sobie wstrzyknął alkohol dożylnie, to też byś tak jakbyś go wypił że on po prostu się i tak dostaje do krwiobiegu i tak i, i czy, czy podasz Zada, i To w, ogóle, w ten sposób znaczy, ale to to w ogóle jest brak logiki jakby się wypiło krew, to ona się nie zamienia w krew w organizmie wcale, tylko się trawi więc to, to nie działa w ten sposób. To dziwne tłumaczenie dosyć. Ale nie, no ja myślałem, że chodziło o ten ze Starego Testamentu, gdzie jest napisane, żeby nie przelewać krwi, albo ten, żeby nie jeść krwi. To nie, nie o ten? O, chodzi o Nowy Testament. O, o, o to, to trochę o daleko dzieje. idąca chyba interpretacja. No jest w, no, w, Na podstawie właściwie jednego znaczy... prostego zdania, a właściwie jednego czasownika tylko. No tak, powstrzymać się od krwi. No i, i tak to rozumiem. Aha, i, ale trzeba zawsze coś tam, co to znaczy powiedzieć, nie? I tutaj, bo podtrzymać się od krwi to na razie nic nie znaczy. Trzeba podtrzymać się od czego krwi robienia? znaczy oni, o, się w krwi, oni, uważają, oni uważają, że yy, nie można jakby naginać, do, yy, no, tylko dla swoich korzyści jakby doczesnych Biblii, nie? No, ja się zgadzam. Pewnie, że tak tylko no, to tak. mówię, to jest kwestia, no, ja twierdzę, że to jest naginanie, albo jednocześnie znaczy, przesada, nadinterpretowywanie w tym momencie, bo nie ma podstaw uznać, że transfuzje i spożywanie to jest to samo. Wiadomo, że w całej Biblii był zakaz i spożywania krwi, nikt nie polemizuje. Znaczy, tu jeszcze coś też innego hmm. chodziło, bo to przecież krew była symbolem tej krwi, którą Jezus no, wylał za nas. I teraz, czyli... I, i, całe zbadanie podejścia do krwi w Starym Testamencie, że miała służyć tylko do ofiar, że miała przebłagać za grzechy, więc na tej podstawie właśnie oni wywnioskowali, że jakby chcąc ratować życie, muszą je stracić. Znaczy, nie to, że muszą, ale muszą być gotowi na to, żeby je nawet stracić, chcąc hmm. ratować życie. Nie, czy nie, ja rozumiem podejście, zresztą zawsze szanowałem bardzo to trzymanie się zasad, które są ważniejsze niż życie. Ja też... Uważam, że życie wcale nie jest najwyższą wartością, bo są rzeczy ważniejsze i choćby na przykład takie trzymają się zasad. Ja po prostu tylko polemizuję z tym, że można z, tej, z tekstu Biblii wyciągnąć takie wnioski i to są najbardziej e, wiarygodne wnioski spełniające zasadę brzytwy Okhama na przykład. Uważam, że nie są, ale dobra, czekaj, bo jeszcze inne rzeczy... No w sumie musimy kończyć, ale tylko na koniec chciałem takie pytanie zadać, czy ty znasz mniej więcej, co mówią protestanci różni, w sensie doktryn, jakichś zasad, interpretacji, czy tak, da, takich? Znaczy ostatnio, w, znaczy ostatnio zapisałem się na jakieś forum katolickie i tam było coś o Marii i potem dostałem się z tego forum na... Znaczy A. szukając tego tematu o Marii dostałem się na jakieś... na jakieś jak to się mówi, coś jakieś katolicy, to mówią apologetyka przeciw protestantom i tam właśnie coś tam, coś tam ktoś tam próbował. Dlatego pytam. To znaczy dużo jest zbieżności. Właśnie, o to y -y. chciałem zapytać, czy nauką Świadków Jehowy bliżej do protestanckich nauk, tak, czy katolickich? Tak, na pewno bliżej jest do protestanckich. Okej, okay, no to dobrze. To pytanie jest drugie teraz, które właśnie jest właściwym pytaniem. Dlaczego uważasz, że nauki... Znaczy dobra, wiesz, że są różnice nie? między tym, jak co większość protestantów mówi, a co mówią siatkowie Jehowy. I czy te różnice, dlaczego uważasz, że bardziej wiarygodne są te, to co jest to, co mówią świadkowie O, Tą wiarygodność to chyba oni potwierdzają właściwie swoimi czynami Aha. tym, że się trzymają bo no, tak naprawdę no, to nawet co dzisiaj było, co nawet sam poruszałeś, że na przykład no, głoszą nie? I, i, mm. i właściwie no, mało religii, no nie wiem czy jeszcze jakieś tam są, które, które głoszą, z tego co wiem to niektórzy wysyłają jakichś swoich tam przedstawicieli, bo kiedyś nawet um, mnie odwiedził jakiś prawdopodobnie to był y, adwentysta. Bo, no. Także, także tak. są takie przypadki, że inne religie też głoszą po domach, ale ogólnie są znani tego, z tego tylko świadkowie. No i te inne też takie właśnie rzeczy, o których na przykład też dzisiaj było o, ty, o tym w pracy, o tym pracodawcy. Tak, to prawda. Potwierdzasz to, dalej. rozumiem, czy co mówiłem, że, że świadkowie chowy są tak. znani z bardzo wysokiej moralności, nie? Mhm. No. No widzicie, no to, no, nie opowiadam wam głupot, jak widać, coś tam jednak, wiem. No. Ja w, w ogóle, Martin, muszę ci powiedzieć, że y, ja słuchając Odwyku, bo ja os, chyba już go pół, od stycznia chyba zacząłem słuchać, mi znajomy o. Znajo, znajomy o pseudonimie Biały Murzyn. O, Biały Murzyn przecież. jest taki, tak. Jest taki. I on właśnie, on ja go znam osobiście, on mi polecił no. Odwyk. I y, ja byłem, y, jako były świadek, w ogóle ja zawsze miałem jakiś taki... Pozytywny stosunek do Biblii, właśnie dzięki świadkom. No. I, no bo oni, właśnie, to, to przede wszystkim robią, nie? Mhm. I no ujęło mnie to, ujęło mnie naprawdę Twoje podejście do, do Biblii, twoje, mhm. twoje, twoje rozmowy. I ja uważałem i zawsze, i teraz też uważam, że bardzo, w ogóle, bardzo dużo mówisz, tak jak ja w ogóle byłem świadkiem, ja tam. To co, ty, to, co ja tam się uczyłem na zebraniach i tak hmm. dalej, no ty o tym mówisz. Wyjdzie na ty to, że o... jestem prawie świadkiem Jehowy. Właśnie nie, tak naprawdę, to... y, Nie, no masz rację. Zgadzam się absolutnie w tym, że się, nauki świadków Jehowy i, i protestanckich, powiedzmy, bo, których chyba mi najbliżej jednak nauk protestantów, bym powiedział, one są tak naprawdę bardzo zbliżone do siebie. Te różnice, nie jest ich aż tak dużo, Wbrew pozorom, tylko niektóre z nich są dosyć fundamentalne, tak myślę. Na przykład to, kim jest Jezus, jest dosyć ważne, myślę. Znaczy to właśnie jest, widzę, że wszystkich boli, że On jest Archaniołm Michałem. No, no. Nie, uważam, że nie jest, bo boli czy nie boli, ale nie zgadza mi się to po prostu z tym, jak ja rozumiem Biblię, jak ją czytam. No, bo to jest ewidentnie nie pasuje do tego, co w liście do hebrajczyków jest na przykład. No. Y ale... No widzisz, to jest, ciekawe, jest, bo ja właśnie czytam listów chyba, i czego im pasuje. No, ale ciekawe. No, na, no, możemy zapytać innych, Czyta, po, przeczytajcie, on najlepiej wziąć takiego człowieka, co nigdy nie czytał, nikt mu nie sugerował, i kazać mu przeczytać, i zobaczymy, do jakiego wniosku dojdzie. Bo zawsze człowiek jest trochę tam jednak uprzedzony, jak już czytał, i już coś nabrał przekonania. No dobra, okej. Okay. Muszę kończyć, bo się z, długo już gadamy, a ja już padam po prostu. Coś mnie oko boli lewe i nie wiem dlaczego. Myślę, że będziemy jeszcze kiedyś mogli coś No bardzo tam fajnie, właśnie nie dokończyłem wszystkiego, a jeszcze bym chciał zadać parę pytań, ale dobra, bo jeszcze inni ludzie dzwonią, więc żeby zdążyli coś zapytać. No to na, to na razie. Się. Dobra, to cześć Grzegorz i wpada jeszcze. O, no właśnie będzie Marta, cześć. To był Grzegorz, strasznie fajna rozmowa, to mi się podobało. Bardzo właśnie, o widzisz, widzisz diablicą? Jesteś tam na czacie? Czy jest diablica na sali? No właśnie, i o to mi chodziło, że to jest, nie jest to fajne z, zrobić taki program, na przykład, jak ten, że może zadzwonić Ci autentyczny świadek Jehowy i Ci powie, co myśli, co uważa i zadzwoni teraz Marta. Dam jej możliwość odpowiedzieć na na rzeczy. Cześć, Marta. Albo jej no, mam... cześć, jeszcze raz. <laughs> Marek, jestem. No, to krótko, bo kończyć trzeba. No, słyszałem właśnie, że chcesz kończyć, się, że sami... Działałeś dłużej. No i co myślisz o rozmowie? Wiesz, ta rozmowa bardzo ciekawa. Bardzo się cieszę, że to poruszyło. Chociaż brakowało mi jeszcze poruszenia jednego. Jak już tak mówiliśmy o chodzeniu od drzwi do drzwi, to brakowało mi wspomnienia o jednym kościele. No. Kościół ma taką strasznie długą nazwę. Nazywa się Kościół e, e, zaraz jak to, Kościół Jezusa Chrystusa i Święty w ostatni. To są mormoni w skrócie. No dokładnie, tak. Mormoni, bo oni też mają swoje dziwne prawa, powiedzmy, bo oni mają swoją księgę przecież mormona. A, I tam wyciągają też różne ciekawe prawa. I też myślę, że można by było o nich wspomnieć, bo a, też trzymają się bardzo zasad. Tak, mormoni? To możliwe tak, w sumie. Mormon... A, tak, Zresztą, no, oni tak chodzą sobie, krążą cały czas, można ich poznać no, po tym, nie że nie są nie w garniturze. Nie wiem, czy wiesz, oni mają obowiązek, żeby wyjechać na misję na dwa lata. Tak, każdy? Tak. tak, tak. Tam zbierają rodzice, na przykład, żeby wysłać na misję i dlatego oni właśnie A. bywają na misjach. Ja tak naprawdę nie. większość ludzi w kościołach kładzie nacisk na te misje i na mówienie innym. To tylko Kościół katolicki jest takim jakimś wyjątkiem w Polsce w każdym razie, że uważa się to za coś dziwnego. albo nie, nie. On jest, jest wyjątkiem? On robi misje w Afryce A. przecież. Robi, ale to nie, w nie o takie chodzi. Ale to nie o no tak, Robin, ale to nie chodzi... No, no właśnie, no w Polsce jak się myśli misja, to się rozumie od razu Afryka i kraje trzeciego świata, a nie no, takie codzienne no właśnie, wychodzenie No ja i... rzeczywiście powinny być tu. No. Tu i teraz, prawda? Zwłaszcza, że e, coraz więcej ludzi tak naprawdę odchodzi, widząc co robi kościół kościołażynsko-katolicki. Mm -hmm. Odchodzi od niego, a oni nie próbują w żaden sposób się zatrzymywać. Oni się zatrzymują na statystykach, a nie na no, tych weź, ludziach, którzy no. są w jakiś sposób... I jeszcze jedną rzecz mam do tej, że mm -hmm. powinieneś sobie sprawdzić taką... Znowu jest o Świadkach Jehowy. Jest taki właśnie katolik. No. Wielki przeciwnik Świadków Jehowy. By Dieter? Bo tego zresztą zaczął. Jego historia jest taka, że tam przeszedł jego świadkowie Świadków Jehowy, zagieli go i on zaczął o. czytać Biblię i te Kościoła Katolickiego jest przeciw, że on będzie zaginął Świadków Jehowy. <śmiech> <śmiech> Nazywa się człowiek Andrzej Wronka. Okej, okay, zapamiętam. Ma to gości, gości w razie andrzejwronka.pl ma stronę zresztą. Ja Polecam, dlatego, że można się dużo dowiedzieć, pomimo, że nie są to moje poglądy, uważam, że można się dużo dowiedzieć, bo człowiek rzeczywiście bada i jakieś tam oświatka kichowe ma pojęcie, bo ich zaginę właśnie na różne hmm. inne kwestie. Proszę, zawsze mi się... tak, no... Ja tylko powiem, że wydawało mi się to od zawsze to jakieś takie dziwnie fascynujące perwersyjnie, że... I... Świadkowie Jechowy lepiej niż wszystko inne jednoczą różnych chrześcijan między no my, sobą. No, no to, się zgadza, to jest strasznie dziwny jakiś nim. efekt. Tak, że wszyscy tylko chcą przeciwko świadkom Jehowy, jakby się. Nie, to bardzo dziwny jest ten efekt trochę, i nie wiem skąd się bierze. To Prawda jest taka, że świadków Jehowy w Polsce jest więcej niż na przykład wszystkich protestantów razem wziętych do kupy. Cuzamen hmm. kilkakrotnie więcej. Się, jest bardzo się, to dużo. To wiele tak, lepiej tak. Zorganizowani. O, tak, to też prawda i są jakoś tak bardziej oddani temu, w co wierzą Zdecydowanie no to widać po prostu no, nie, no, no, od... no to się zgadza, tylko że w większości w przypadków My uznajemy chrześcijaństwo jako chrześcijaństwo, jako relację a oni bardziej już jest to jakaś religia jest No i to jest organizacja tak? jednak tak, Myślę, się... właśnie no, o to gada, też chciałem ty... zapytać ale to już kiedy indziej, bo mam nadzieję, że się powtórka będzie rozmowy, bo Zawsze chciałem pogadać z kimś, kto się zna od środka, tam widzi sprawę, No nie, tam. to była bardzo ciekawa. No, właśnie, nie mówię, nie dowie... na tego Andrzeja Wronkę, bo tam myślę, że też zobaczysz parę ciekawych rzeczy, dlatego, że on, żeby się przygotować, on studiował na przykład strażnicę, no to studiował przebudźcie oczywiste. tej gazety no. i znajdował błędy im. On im wytykał na przykład środkom Jehowy e, błędy na przykład. Okazuje się, że kiedyś było napisane, że wolno się jej modlić do Jezusa. Tak? Hmm? A teraz nie wolno już. Nie wolno? Nie wolno, a, nie, nie nie wolno. Wolno? a tego jest, nie wiedziałem. Jest wolno. Że nie wolno się modlić wprost do Jezusa. Wolno się modlić przez Jezusa, do Jehowy, ale do samego Jezusa nie wolno. Aha, no w sumie logiczne. Jeżeli to jest z anioł, no to nie wolno do aniołów się modlić. No, no, no ale właśnie ale jak to, to jak jest znajdziesz mnóstwo materiałów, które wam dokładnie pokazuję, to... No, tego nie wiedziałem, to bym zapytał. To nie zawsze znaczy, się zgodzić ze wszystkimi jego poglądami, bo myślę, że z wieloma nie, no. dlatego, że ja, ja, przypominając no. tą e, twoją audycję o Maryi, to... On ma bardzo podobne. On się zajmuje właśnie obroną wiary katolickiej. Przed świadkami Jehowy, tak? Przed wszystkimi ogólnie. No. <grych> Ale zaczął od no świadków Jehowy i na nich kładzie największy nacisk. Nie wiem, są się tak głupo... Ostatnio, ostatnio się jeszcze z Krishna zaczepił, a <grych> Tak. No to to łatwo, to, to w ogóle jest no właśnie, koncepcja, tak, co mówiłem, bo tak jak słuchałem, bo posłuchałem trochę jego audycji, to tak odnośnie właśnie protestantów, ewangelicznych chrześcijan, to tak no nie za wiele mówił. Odnośnie, oczywiście mówił, że on by im, z nimi też porozmawiał i że by ich przekonał, ale to tak nie za wiele jednak hmm. wspominał. No dobra, okej, okay. to się ciąg dalszy nastąpi, powiem, o tak, mam nadzieję, no, to że mam, nastąpi No, nie, A nie, nie, nie, nie, wiesz, że Becia z nami na nie, ustaliła, że do nas. A do, czyli gdzie? Do Krakowa. A do Krakowa, już myślałem, że gdzieś do Francji, gdzieś tam. Nie, no niestety, przykro mi. Ty to Kraków, o, no To dobrze, o to fajnie, to was poznam, bardzo miło mi. Na żywo no, lubię jak przyjeżdżam na konferencie, tak jak wyliczyłem, bo tak. wy tam przylatujecie wtedy i... i się o, fajnie. u nas zatrzymać. No i Hej, to, dobrze. Już, już się robiliśmy, że gdzieś musiał być u nas. No i bardzo dobrze. I bardzo, bardzo fajnie. <laughs> Dobra, okej, okay, to kończymy. Okay, w dalszy no na nastąpi. Razie. To na razie. To była Marta i to był mąż Marty. Marty nie było. Marta nic nie powiedziała na ten temat. Bo w sumie nie miałem zapytać. Dobrze, ponieważ muszę kończyć, bo nie dam rady. fizycznie niestety, bo od rana coś załatwiam. A, powiem tyle, że zbliża się, o ile wszystko dobrze pójdzie. Wydanie mojej książki, premiera taka, że będzie można w księgarni kupić i i, i, i przeczytać i się pośmiać i od wątki odnośnie Boga gdzieś tam są też przemycone, także polecam dla każdego, kto ma dystans pośmiać się lubi, a przy okazji pomyśleć. Liter na koniec będzie mam nadzieję, że przejmie antenę, bo ja już padam to... odnośnie Boga gdzieś tam są też... cześć Bajliter, wrzucisz radio i, i witamy cześć, cześć właśnie, tak wyłączyłem dźwięk tam e, dzięki Martin za prawidłowe napisanie mojej ksywki na czacie a nie napisałem? jak napisałem? Napisałem? No, y, Wielką i Wielką E, y, resztę małe. <śmiech> Czyli tak właśnie, jak się pisze. Nie tak, jak pisze ten czat, bo, <śmiech> bo to, to przekręca. Y, no. y, I teraz tak, co ja chciałem mówić. Chciałem Ci, Martiny, przypomnieć, bo to się do Ciebie nie idzie to telefonem prawda. w ostatnich godzinach, żebyś Ty wysłał tym, co miałeś wysłać, informację o tym, że tygodnie z Biblią się zaczynają jutro. A na tak, jeszcze nie zdążyłem. Też was, też was witam i przypominam. Tam, jak sobie teraz, jeżeli jesteście na odwykcom, Możecie, może jesteście na dostinie, ale wejdźcie na odwyk SOM, zjedźcie w dół, tam po prawej stronie jest właśnie ogłoszenie o tygodniach z Biblią, czyli o czymś, co zaczyna się już jutro, mianowicie o tym, że proponuję wszystkim czytanie Biblii całej w takich tygodniowych kawałkach, to znaczy, że na każdy tydzień jest sześć fragmentów przewidzianych do przeczytania i raz na tydzień byśmy sobie o tym krótko, tak maksymalnie 15 minut na Skype A, no to co gadali. na odwyku też mają być 15 by minut. Taka wstępna, że tak powiem, no konferencja na Skype'ie omawiająca to od strony no właśnie rozpoczę rozpoczęcia tego. O której? O 23.00 jutro na Skype'ie. O 23.00? Zabnę z bibliotek. Bardzo fajnie. Ogłoszenie na odwyk, na, na dole po prawej <laughs> i na pokazywatce.pl, ukośnik <laughs> TZB również. No, e, tak, ja jeszcze. W, no, no, ja już wyślę komuś to, to co miałem wysłać, to oni już będą wiedzieć. Wikatin, bo przed nocami na odwyku nie zdążyłeś. Nie zdążyłeś. Ale, e, ale zrób to czym prędzej, po nocach jeszcze, zanim pójdziesz spać, dobra? Nie, nie dam rady. <gry> ja jestem padnięty. Nie wiem, co Martin, bym powiedział. Obiecujesz, obiecujesz, obiecujesz, zrób to, co no na pół No zajęty, mam strasznie dziś dzień, no. no to jest z... jeden link na Nie zawsze człowiek tego. z wydawcą ma spotkanie z jakimś gościem od marketingu. i on wie a potem idzie na prawo jazdy jeszcze kurs robić i takie tam. No to nie. Ale to jest już jutro, to już wiesz. To jutro raniutko to tak... mogę je, no tylko. Jutro raniutko dopiero. Niestety. Pierwszy wolny no. termin po tym, jak spać pójdę. Dobra, nie, ale poważnie, tak naprawdę to będzie za tydzień, też będzie w czwartek. Nie? I co tydzień w czwartek, tak? No Dobrze. tylko, że wiesz co, kto nie ten Przegapi pierwszy, bo to między tymi cotygodniowymi tymi konferencjami są fragmenty Biblii do przeczytania, czyli ktoś tak. na przykład jak będzie chciał dołączyć później będzie musiał nadgonić fragmenty, które my już będziemy mieć przeczytane. No albo pominie. No, no i nie mów, że po nie po... wolno dołączyć, bo co to będzie? Wolno, wolno, dołączyć. wolno. Jako, jakoś no to będziesz, dołączajcie, Ale lepiej, żebyś to wiedzieć przed wszystkim. Zawsze fajnie. Również ci ludzie, o których A dużo mówię. Dużo się od, zgłosiło od, do tygodni prawie dwóch, żebyś to wysłał. <laughs> dużo się zgłosiło do czytania Biblii. No, kilka takich osób pewnych, około sześciu i z, drugi, z drugie tyle takich dość mocno się stawiają. Dobrze. Okej, okay, no to dobra. To obaj też zaprasza na stronę, na pokazywarce. Teraz to jest ten, ten, ten moment, gdzie mówisz linka. Ja <grym> mówię tak. Y, <grym> pokazywarka.pl ukośnik no. tzb. Również na odwykcom na głównej stronie, na dole po prawej też jest y, informacja o tym. Dobra. No, to już wiecie, więc jak ktoś chce Biblię poczytać, wspólnie z innymi, to teraz organizuje. Dobra, to na Aha, razie. Beciu, Beciu, zmuć Martina, żeby to zrobił jednak po nocach. Ona już śpi w ogóle i chrapie. A, wydena, słucha, tak? Bo jest zmęczona. Ona, jak Dobra. jest za długo, gadam, to przysypia już. To ja wiem, że trzeba kończyć. No, to na razie. To cześć, no to Powodzenia. Dobra, kończymy. No co na to były... <laughs> I ja pozdrawiam parę ludzi. O diablice pozdrawiam. Diablice Martin do mnie. Ja nie, nie wiem, czy do mnie pisałeś po tak z błędem, czy do kogoś innego. E... No i jeszcze chciałem pozdrowić ludzi, co mają ciekawe wyniki. O, on się chlasta nożem do ciasta. To jest bardzo dobry nick. Pozdrawianka dla niego, wielkie są. Oraz ktoś tu jeszcze widziałem. Sutki uboczne, tak, sutki uboczne to też mnie fascynuje bardzo nik fajny był. Ach, dobry był. No, to pozdrowienia wielkie. Diablice uspokój się, bo już tutaj można wyrzucać ludzi łatwo. Sutki uboczne yy, oraz on się chlasta nożem do ciasta. Życzę Państwu dobrej nocy. Następne noce na odwyku. Gdzie, mam nadzieję, jeszcze dokończymy se o, to, o świadkach jechowy więcej informacji się będzie można dowiedzieć, bo ja prawdę mówiąc jest, jest straszna dezinformacja, nie? E, na pewno ten... no nie, tak naprawdę jest chyba więcej materiałów, e, które są antyświadkowo jechowowe, bo faktycznie jakoś ludzie strasznie mają... E, Straszny mam pociąg do szukania błędów u innych. Tak strasznie ich to fascynuje jakoś bardzo. tej różnych kościołów czy coś tam, nie? Jakoś jak bardziej niż, niż to by wynikało z potrzeb jakichś. No więc nie wiem, skąd się to bierze. Jakaś tam psychiczna część człowieka w tym role gra. No, ale tak naprawdę rzetelnych informacji, żeby mieć rzetelne informacje na przykład do Świadka Jehowy, to trzeba, dziennikarska rzetelność wymaga, a ja też jestem dziennikarzem właściwie, Yy, wymaga, żeby przedstawić obie strony i dać możliwość powiedzenia przede wszystkim świadkom, świadko, świadkowi, Świat, świadku, jemu, światemu, świadkowi, jechowy. Dobrze, pan wysz... Już nie mam. No więc dać im możliwość wypowiedzenia się albo przedstawicielowi, albo komuś, kto tam jest i się na tym zna, tak jak dzisiaj było i dopiero potem krytykom albo na zmianę albo coś takiego, żeby człowiek mógł sobie wyrobić pogląd i zdanie na ten temat. No ale tak czy inaczej to już myślę, że mogę być w miarę pewny już, że faktycznie jest ten pogląd, że Jezus, Mesjasz Jezus był aniołem albo dalej jest, nie wiem, czy był, a potem przestał być, czy coś takiego. W każdym razie był na pewno. Powiadają oni no i ja się zupełnie z tym nie zgadzam, ale no tak to będzie. kwestia, widzicie, teraz to jest tak, że każdy musi sam ocenić, na ile co uważa za wiarygodne i sorry ludzie, ale nie ma od tego ucieczki, od samodzielnego myślenia. Nie ma tak, że znajdziecie sobie kogoś i on wam wszystko powie jak jest. Trzeba samemu myśleć. Dlaczego? Dlatego, że to ty sam odpowiesz kiedyś przed yy, kimś za to, jak żyłeś i w co wierzyłeś i nikt wtedy ci nie pomoże. Będziesz musiał sam odpowiedzieć. Więc lepiej bądź pewny i lepiej sam wybierz miej wolny wybór, dowiedz się wszystkiego, pomyśl logicznie, masz na to czas, nie sugeruj się, tylko sam dojść do tego i sam wybierz dla siebie swoją drogę i ja, i tylko mi o to chodzi tak naprawdę. Więc mam nadzieję, że uczciwie. Uczciwie? No. Nie mam ukrytych tu korzyści. Ja osobiście wierzę w to, co wierzę i tego nie ukrywam. To też jest taka zwyczaj dziennikarski, jest taka przesąd, że dziennikarz powinien być y, obiektywny. Nie powinien być, jak kto to powiedział, wcale nie. Ma być rzetelny i mówić prawdę i przedstawiać zgodnie z rzeczywistością wszystko, ale swoje zdanie i tak ma. Po co ma udawać, że nie ma? A ja mam i już, ale to jest moje zdanie i już. Dobrze, dziękuję bardzo, powiedziałem, co chciałem i żegnam państwa Bruklińską Radą Żydów, bo tak mi się jakoś spodobało na dzisiaj. To były Noce na Odwyku i jak... I aha, no co powiem jeszcze? Aha, na www.odwyk.com Jak ktoś nie wie, to tam są odcinki moje, których gada o różnych rzeczach, co mówi Biblia, co ja też czasem uważam, bo inni ludzie uważają, różne takie rzeczy są czasami też, ale tak naprawdę głównie chodzi o to, żeby pokazać parę faktów. Biedronki dzisiaj nie ma, dziś będą Żydzi. Dobranoc! Martin Dachowicz mówił i nie ma więcej ogłoszeń. Będzie to krótka opowieść o bruklińskiej Radzie Żydów. Dostają niżsi i starsi, dostali, teraz oklaski rozległy się nawet z najdalszej części sali. I'll keep you warm